każdy odcinek, który prowadzę, staram się rozpocząć jakoś inaczej, a jakimś trafem zawsze mi wychodzi dokładnie tak samo, więc po prostu powiem, że słyszymy się dziś już w trzecim odcinku drugiego sezonu kobiet eksploatacji, który prowadzimy dla was w składzie niezmienionym. Ja nazywam się Marta Płaza, a jest ze mną Bogusia Szewczyk. Hej Bogusiu! Buongiorno, dzień dobry, witajcie, cześć! O Czyli trochę nam jednak inne to powitanie wyszło. Bardzo dobrze. Ale no tak, moi drodzy, to taka trochę podcasterska kuchnia kobiet eksploatacji. jak zaczynamy nagrywać. Zanim zaczniemy nagrywać, to przez pięć minut zastanawiamy się, jak się z wami przywitać. Więc to jest nie lada trudność. Mhm. No dobrze, ale zanim, zanim jeszcze się zagłębimy w temat dzisiejszego odcinka, to myślę, że musimy zacząć od Was, drodzy słuchacze, i podziękować Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za pozytywny odbiór początku drugiego sezonu. Jakoś tak się złożyło, że w momencie, gdy odcinek zerowy premierował, to my byłyśmy już po nagraniu odcinka drugiego, czyli o podglądaczu i psychozie, więc tak naprawdę dopiero teraz jesteśmy w stanie wam podziękować. No komentarze szczególnie pod odcinkiem zerowym naprawdę nas bardzo poruszyły. Jednak ewidentnie widać, że slashery to jest chyba to, co łączy ludzi, co nie? Zdecydowanie to jest doskonały <gry> temat i tymi swoimi komentarzami utwierdzacie nas tylko w przekonaniu, że to jest rzeczywiście słuszna droga i że wybranie slasherów jako ten główny wiodący temat drugiego sezonu COVID-eksploatacji to było był jednak strzał w dziesiątkę, więc bardzo, bardzo dziękujemy raz jeszcze za wszystkie okazane wyrazy, sympatii. Motywuje nas to do działania bardzo mocno, bo odnoszę takie wrażenie, że jakoś w przypadku tych slasherów, może to z powodu tego, że teraz będą już leciały raczej pojedyncze filmy do omawiania, to tak się z Martą łatwiej nam jest zebrać do tego, żeby coś nagrać, obejrzeć film. Ja też jeszcze te, te odrobinkę prywaty tutaj wrzucę, bo to jest już teraz na etapie trzeciego filmu, czwartego, który, który nadchodzi, to powiem szczerze, że to jest naprawdę pyszna zabawa i patrzenie na te produkcje właśnie przez ten slasherowy fokus, to jest coś niesamowitego, fascynującego i cudownego, także myślę, że jeszcze tutaj dużo, dużo emocji w najbliższych odcinkach będzie i że wy też, drodzy słuchacze, będziecie z nich zadowoleni, tak jak my, bo my się bawimy z Martą naprawdę tak. pysznie śmienicie, ale rzeczywiście coś w tym jest, że w tym drugim sezonie towarzyszą nam zupełnie inne emocje niż w pierwszym, gdzie rozmawiałyśmy właśnie o kinie Rainbow Revenge i tam rzeczywiście mm. nastawiając się do nagrania kolejnego odcinka, miałyśmy Mając takie poczucie, tak? Tak, że co za masakrę znowu zobaczymy, co za okropne, mizoginiczne rzeczy znowu będziemy musiały omawiać, prawda? Oczywiście w slasherach też takie tematy się pojawiają, ale są podane zupełnie inaczej, więc rzeczywiście trochę trochę inne podejście mamy do, do tych nagrywek, dużo bardziej takie zabawowe, więc rzeczywiście, tak jak słusznie zauważyłaś, mamy nadzieję, że nasze emocje się wam udzielą. A propos tej zabawy, to ja jeszcze jedną rzecz, jedną rzecz wrzucę na starcie, bo ja się szalenie ucieszyłam, że tematem kolejnego odcinka będzie Giallo i będzie film Torso, który Marta bardzo pięknie mi zajawiała, pisząc, że to jest naprawdę wspaniała zabawa, w ogóle Cudowno, będziesz zachwycona, kochana i w ogóle. I ja powiem, że coś, co mnie w ogóle na samym starcie podczas seansu tego filmu zaskoczyło, Ona ma bardzo specyficzną scenę otwarcia i ja w pewnym momencie złapałam się na tym, że tak patrzę na ten ekran i mówię sobie w myślach, czy ty by na pewno włączyłaś właściwy film. Czy można się jednak coś mi tu pomyliło? Czy to ma tak być? No a co tam jest, to, to się za chwilę dowiecie, bo na pewno ten temat też będę chciała poruszyć, więc tak kobiety eksploatacji tak, zaskakują. Tak jest, do tej sceny otwarcia na pewno wrócimy w naszej dzisiejszej rozmowie, ale trochę później, bo rzeczywiście Torso to jest taki film, który można omawiać, że tak powiem, warstwowo. Trochę go tak odkrywać, prawda? Mhm. Niby fabuła jest dość prosta, ale jednak gdy się przyjrzymy bardziej analitycznie, no to dostrzeżemy, że rzeczywiście jest tutaj co badać, jest tutaj co przegadywać, analizować i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście, tak jak już Bogusia mnie wydałaś, torso rzeczywiście jest no, jednym z, moim, z moich takich ukochanych, Ukochanych filmów, wyreżyserowanych przez Sergio Martino. Generalnie to jest jeden z moich ulubionych jego filmów i filmów jako takich. Część osób, które ten film widziała, może się zdziwić, w sumie, dlaczego ten film pojawił się w sezonie poświęconym slasherom. No i o tej nie takiej jest to konfuzji nie, nie, nie. Tak. tu nie, nie ma żadnego Opowiemy dzisiaj, bo rzeczywiście Torso to jest rzeczywiście jedno z najbardziej slasherujących giallo i najbardziej diallujących slasherów ever, więc e, tutaj te, te granice się bardzo mocno zacierają. I Torso e, zwraca uwagę już no, przepięknym, e, oryginalnym tytułem. E, tutaj sobie pozwolę trochę pokaleczyć włoszczyznę. E, uwaga, uwaga, tytuł brzmi... I korpi prezentano trace di violenza carnale, Oj. czyli po polsku ciała noszą ślady przemocy cielesnej. Powiedz mi, czy trafiłaś kiedyś na jakiś tytuł, który byłby lepszy w sprecyzowaniu tego, co jest w filmie? Nie, zdecydowanie nie. I cudowne jest to, że zawsze, jak myślę sobie na temat dziali jako takich, jako odrębnego gatunku jakiegoś od, od, odrębnego odprysku, to może nie dobre słowo, ale mhm. no, to, tej sfery zupełnie innej kinematografii, to ona mi się, one mi się tak bardzo kojarzą właśnie z takimi tytułami, które są długie, bardzo tak. takie y, opisowe i pobudzające wyobraźnię. No tak, bo... dom śmiejących się okien, o, na czarne przykład. podbrzusze tarantuli. Tak, tak. O, tak, o, tak piękne tak. Te tytuły. Nie, nie torturuj kaczuszki, no kurczę, tak. no, to, to ci się może wyobraźnia po prostu popędzić w, prze, w przeróżnych, w przeróżnych, tak, w przeróżnych kierunkach. Tak, zdecydowanie te motywy zwierzęce w dżjallach są bardzo ważne i to nie tylko u Argento, prawda? Więc, mhm. więc te tytuły już mówią same za siebie. No ale to, te dżjalla to w ogóle jest bardzo fascynujący aspekt filmowy, bo ja, dla mnie to jest cały czas taki nowy placyk zabaw. No właśnie, od tego chciałam zacząć, więc fantastycznie, że już, że już sama to zainicjowałaś. Tylko ci się wtrącę, bo bardzo Dobrze. bym chciała, żebyśmy na początku właśnie powiedziały jakieś tam swoje pierwsze skojarzenia, jakieś takie impresje ogólnie o Giyallach jako mhm. jako gatunku, bez zagłębiania się w sam film, bo to już będzie tam zależało od wielu czynników fabularnych i tak dalej, i tak dalej, więc do tego dopiero dojdziemy. Mhm. Ale chodzi mi właśnie o, o takie sprecyzowanie najpierw naszego wyobrażenia o Giallo. No i jak to się w ogóle stało, że my omawiamy Giallo w sezonie o slasherach, prawda? No tutaj niewątpliwie, niewątpliwie w dzisiejszym odcinku czeka nas bardzo trudne zadanie, żeby gdzieś to rozróżnić, prawda? Mhm. Ale myślę, że omawianie Giallo w kontekście tej całej slasherowej opowieści to jest jednak bardzo zasadne, bo do pewnego stopnia mamy tutaj do czynienia jednak z dość podobną formułą. Mm -hmm. I to, co, jak zastanawiałam się, o czym będę opowiadała w tym dzisiejszym odcinku, to pierwsze, co przyszło mi do głowy, to to, że już, będę, już będą pierwsze podważania postawianych przeze mnie tez ze wstępniaka. Bo ja wtedy błędnie sobie poszło. założyłam, tak, bo za założenie było takie, że wyobrażałam sobie cały czas slasher jako takie zjawisko bardzo bardzo mocno amerykańskie. Ten no właśnie. Okazuje się, że jego korzenie no to są tak mocno europejskie. Mieliśmy w poprzednim odcinku kino brytyjskie, brytyjskich twórców w ogóle, a teraz ta włoszczyzna. No i jeszcze jakby dorzucić do tego wszystkiego jakieś takie umiłowanie wizualnej przemocy pojawiające się w kontekście teatru makabry Grand Guignol, które też jest upatrywane jako no, ten rodowód slasherowy. No to to, to jest to naprawdę przedziwna konkluzja, bo tej, to okazuje się, że właśnie Amerykanie się wzorowali na tych wszystkich tutaj europejskich, europejskich filmach i, i, i jakichś takich przełomowych dziełach. Natomiast, natomiast Giallo, no tak, pierwsze skojarzenia, no to w moim przypadku jest to oczywiście Dario Argento, to jest mhm. taki pierwszy rozbłysk, który, który mi się pojawia w głowie, jak, <głos> jak pada hasło. Jak taki, prawda? Giallo, to tak pulsuje właśnie, argento, argento. Nie, ale ja, ja się czasami sama sobie dziwię, bo właściwie na te włoskie filmy to ja powinnam trafić już dużo, dużo wcześniej. Ja powoli eksploruję, tak delikatnie odkrywam te, te, te wszystkie aspekty tej włoskiej kinematografii. Mhm. A dlaczego powinnam trafić? No bo lubię bardzo rzeczy związane z, ze zbrodnią. Kryminały, a te dżialna to jednak w dużej mierze są opowieściami kryminalnymi. Mamy cudowne takie motywy, które się powtarzają. Ten cały zamaskowany zabójca, te mm -hmm. dłonie w rękawiczce, tak, ten. Element. przedmiotu w ogóle. W ogóle to, o to jest w ogóle też fascynujące, mm -hmm. bo, bo yy, każdy zabójca ma jakiś taki charakterystyczny, kojarzony tylko z nim przedmiot, i to mm -hmm. jest również umotywowane fabularnie, co, co w ogóle jest no, rzeczą fascynującą. Cały ten włoski sos, bo te, te, te, te filmy i te fabuły są też bardzo skoncentrowane tak lokalnie. One niby odnoszą się do jakichś tam uniwersalnych aspektów, opowieści o źle w człowieku i, i, i przemocy, ale jednak ten włoski posmaczek, który każdy z tych filmów z sobą niesie jest też fascynujący i coś, co do mnie absolutnie, totalnie przemawia i bardzo, bardzo zachwyca, no to cała ta ta, widowiskowość, ta estetyzacja, bo to, to, to są filmy bardzo mocno wystylizowane i fascynujące jest to, jak z takiego spektaklu wypełnionego mimo wszystko makabrą i przemocą można zrobić coś tak zachwycającego, bo jakby tak ktoś w internecie zrobił z, z taką zbitkę scen morderstw z poszczególnych filmów, zestawił te najlepsze, na przykład najbardziej ikoniczne, no to wszyscy widzowie, którzy by na to patrzyli, to mieliby oczy wiesz, wypełnione zachwytem. Ach, zabij mnie pięknie, z tym mi się kojarzy też bialno. <grym> też, też Ale i, i, i, te, te wszystkie rzeczy, które teraz wymieniam, to są niby takie składowe gatunku, które do pewnego stopnia ten nasz dzisiejszy bohater reprezentuje, ale mm -hmm. też fantastycznie ogrywa. Przełamuje, tak. Przełamuje, zmienia I, i, i to też jest fascynujące, bo ja się, to, to, to już tak konkludując tę moją nieco chaotyczną wypowiedź, ale tu duż, dużo emocji jednak o, jasne. Tak we mnie jest, to super jest to, że Często wydaje mi się, że jak się widziało jakiś jeden film reprezentujący dany gatunek, no to masz już ustalone te schematy, już wiesz jak mm -hmm. to wszystko będzie się powielało. A, a Gialla jednak czasami, przynajmniej te przykłady, które ja widziałam, to udowadniają mi, że jednak są pewnego rodzaju zmiany, przetworzenia, nie, przekroczenia. No, jasne. Co jasne. to, to, to jasne. nie jest tak, że to widziałeś jeden film, jeden włoski film o zabójcy w rękawiczce i w rękawiczkach i widziałeś wszystkie. Nie, to wcale, wcale nie, no, nie jasne. jest jasne. Tak. Pamiętam, jak przygotowywałam się na naszą prelekcję w zeszłym roku na grozowni o, o właśnie literackich pierwowzorach i, i filmowych odpowiednikach. To trafiłam na taką no, specyficzną konkluzję odnośnie Gialli, że bardzo ciężko sprecyzować jednoznaczną definicję tego gatunku. I rzeczywiście tak jest, no bo wiesz, no, do Gialli jest zaliczana, nie wiem, Suspiria, która ma mm -hmm. jakiś tam wątek supernaturalny. E, nie wiem, nowojorski rozpruwacz y, mm -hmm. Lucio Fulciego, który jest zupełnie inny. I teraz oczywiście mi wyleciał z głowy inny tytuł. Ale generalnie tak jest, że Giallo to był taki nurt, który się bardzo mocno przeobrażał. Ale to nie był było to to nie było tak, że on w tych swoich założeniach, bo ja się dzięki, dzięki tobie, Marta, dowiedziałam, że Giallo jednak ma te swoje korzenie gdzieś w literackich pierwowzorach. Tak, I tak. Z, z, zawsze sobie zakładałam tak, że te, te, te fabuły są jednak bardzo prawdopodobne, bardzo realistyczne. Ten element nadprzyrodzony, no właśnie, czy on definiuje Giallo, czy coś, jak już się pojawia jakaś, nie wiem, czarownica, tak jak chociażby w, w Suspirii, to a czy to jest giallo, czy nie? No jest właśnie, giallo, nie? no Takie właśnie, płynne to jest bardzo. <laughs> I to jest trudność wielu badaczy, którzy się tam między sobą sprzeczają, no bo ewidentnie giallo ma korzenie w jakichś tam opowieściach kryminalnych, w filmie noir, w takim gatunku jak krimi, na przykład, prawda? Mhm. Więc to jest bardzo, bardzo taki hybrydyczny gatunek, złożony z wielu, wielu różnych inspiracji. I to jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na to, że taki gatunek złożony właśnie z takich bardziej kryminalnych inspiracji sam stał się inspiracją dla slashera, który jednak bardziej uderza w horrorowe tony, prawda? Y -hmm. więc, więc gdzieś tutaj ta, ta zmiana najważniejsza jest widoczna, że jednak Giallo klimatycznie zazwyczaj jest w obrębie innych gatunków i na co innego kładzie nacisk, a mimo wszystko doprowadził do do takiego gatunku jak slasher. I jeszcze jedna jest ciekawa rzecz na linii tych inspiracji, teraz sobie o tym pomyślałam, że to jest w sumie taki paradoks, że włoski gatunek zainspirował amerykańskich twórców, a przecież składowo, częścią składową fabuły wielu dżiali jest to, że właśnie we Włoszech Pojawia się jakaś Amerykanka czy, czy amerykanin <laughs> prawda? Nawet w torso mamy przecież amerykańską studentkę. Pierwszy, w jednym co? z pierwszych dziali, czyli A Girl Who Knew Too Much, Mario mhm. Bawy, też się pojawia e, dziewczyna z zagranicy, która przylatuje do Włoszech i co ciekawe, e, w samolocie czyta literackie dziala. Także Mario Bawa e, był bardzo mocny w jakichś tam meta komentarzach w tym filmie. Więc to jest taki ciekawy, ciekawy, jakby to powiedzieć, jakaś przemiana czy coś, że, że gdzieś tutaj na linii tych dwóch krajów jakieś tam wzajemne inspiracje były. A czy to nie chodzi też o dostępność takiego czynnika obcego, bo jak sobie Trochę tak po, popatrzymy no. na te wszystkie włoskie elementy, to słusznie zauważyłaś, że dopiero jakby wniknięcie tych amerykańskich bohaterów doprowadza do pewnego rodzaju eskalacji. to się tam. Wszystko niby kotuje, kotuje, mhm. ale te najważniejsze wydarzenia i tak są bardzo często prezentowane z perspektywy kogoś z zewnątrz, kogoś nieznającego tych lokalnych, jakichś, no nie wiem, założeń, zwyczajów, przez co stają się one do pewnego stopnia też wykrzywione i, i, i jakieś takie. No nierealne, stąd też w dzialach bardzo często właśnie ten element y, stylistycznych przeobrażeń, bo no, no, tamta tam stylistyka niektórych scen, ta zabawa światłem, operowanie tak. przeróżnymi kątami kamery, y, pokazywanie, y, ta, ta, taka zabawa w ogóle formą pod kątem przechodzenia od szerszych planów do y, skupiania się na szczegółach, no to wszystko jest, jest super i jednak y, y, pobudza wyobraźnię widza bardzo mocno. Tak, masz zdecydowaną rację. Często ten przybysz z zewnątrz jest w ogóle osobą, która w jakiś sposób inicjuje czy, czy prowadzi całe to tropienie zabójcy, prawda? Mm -hmm. To też jest istotne w gialach, że nie zawsze są to powiedzmy ogólnie pojęci stróże prawa. Często detektywi je... amatorzy. Tak, dokładnie. Często to są właśnie detektywi amatorzy i często są to właśnie ci przybysze z zewnątrz, więc ten pierwiastek tych filmów jest jest naprawdę bardzo ciekawy, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jak dzialla zainspirowały później właśnie slashery z Ameryki, prawda? A to jeszcze jedno pytanie mam. No. Czy jeden z takich elementów, który definiuje Giallo, to jest ten pierwiastek erotyczny? Czy to, to jest też jedna z takich ko koniecznych składowych rzeczy, czy być może nie jest ona istotna? W twoim odczuciu. Wiesz co, tutaj nie chciałabym y, zabierać jakiegoś definitywnego głosu, bo nie czuję się aż y, tak dużą specjalistką y, w tym gatunku. Widziałam sporo gialli, ale nie na tyle, żeby, mhm. żeby jakieś takie ostateczne y, tezy wysnuwać. Ale one się powtarzają, te motywy Tak, jednak, tak. Wła właśnie, właśnie do tego zmierzam, że, że te motywy się powtarzają, ponieważ często... W dzialach mordercą jest właśnie mężczyzna mm -hmm. motywowany jakimiś tam e, seksualnymi napięciami, imperatywami, no. więc no. no ewidentnie ta warstwa e, erotyczna gdzieś się tam przejawia, prawda? W mniej lub bardziej dosłowny sposób. E, zresztą nawet e, pewno, pewien aspekt erotyczny drzemie nawet w samych tych... E, fetysowanych przedmiotach, jak rękawiczki yy, czy, czy, czy koronki, prawda, że, że to są takie, takie rzeczy, które w dzialach się przybijają często i przy pomocy nawet określonej pracy kamery mhm. mogą wiesz, przybierać Punktują takiego, te. a nie innego tak. kształtu, tak? tak. Więc, więc to ewidentnie jest taki czynnik, który gdzieś tam, gdzieś tam w tych dzialach jest decydujący. No mhm. i ewidentnie był też, yy, czy jestem, czy jest yy, też czymś, co łączy dziala ze slasherami, no bo w slasherach te ten wątek erotyki, cielesności no jest bardzo istotny, mm -mm. o czym już mówiłyśmy w, w odcinku zerowym i będziemy mówić przez cały ten rok. Ale wiesz, co jest ciekawe, jak tak sobie gadamy, gadamy o tych podobieństwach i tak dalej, że tak naprawdę patrząc z perspektywy kogoś, kto gdzieś tam się nie wgryza w tą historię i tak dalej, po prostu jakby instynktownie postrzega te dwie gatunki, prawda? Mhm. To te granice tak naprawdę nie do końca muszą być jasne. Jasne, bo, oczywiście. Bo oczywiście, gdy gdzieś tam czytasz, interesujesz się, wgłębiasz się, oglądasz różne filmy, no to rzeczywiście dostrzegasz, że te, że, że, że te różnice są ewidentne. Nawet taka podstawowa różnica. Jeżeli myślimy o slasherach amerykańskich, to najczęściej kojarzymy je z jakimiś suburbiami albo w ogóle z prowincją, prawda? Mhm. A Gialla najczęściej się dzieją w jakimś dużym mieście, czy po prostu w mieście, prawda? Czego nie ma w, w, w dzisiejszym filmie na przykład. Bo Dokładnie. będziemy na prowincji, ale. <laughs> ale tak pół na pół bym powiedziała. Tak, ale, tak, ale wiesz, ale to nie musi być czytelne dla osób, które, mhm. które tych, tych filmów nie oglądają w jakichś tam namiętnych ilościach, że tak powiem. Mhm. Dlatego też zaznaczyłam już na początku, że. Czekam, na, y, czeka na nas dzisiaj nie lada trudność, żeby gdzieś te podobieństwa i różnice wyłuskać. I myślę, że y, teraz jest dobry moment, żeby y, pokrótce opowiedzieć, o czym ten film w ogóle jest. A jeszcze, to ja jeszcze tylko jeden trop do, dopowiem, który również będzie miał, myślę, istotne znaczenie mm -hmm. w omawianiu dzisiejszego, dzisiejszego naszego bohatera, bo w, w przypadku Giallo i tej filmowej estetyki, to ja też bardzo często utożsamiam ją jednak z pewnego rodzaju przekroczeniami pod kątem prezentowania przemocy, ale takiej właśnie przemocy bardzo wystylizowanej, bo mhm. no, no giallo, chodzi sobie facet i zabija najczęściej kobiety przy użyciu też o, o, ostrych narzędzi do, do, dość często, więc to jest bardzo slasherowe i bardzo podobne, ale różnice jednak się nasuwają, bo w giallach bardzo często ta przemoc jest jednak przesunięta gdzieś poza kadr, podczas gdy w slasherach mamy wszystko wyłożone na widok publiczny, liczne. Więc to te, te, te, te różnice i jakieś takie zastanawiające podziały pomiędzy tymi dwoma gatunkami, które, no, tak jak słusznie zauważyłaś, bardzo często można stawiać na równi i, i, i zdarza się, że są one utożsamiane jeden z drugim, to, no, to, to, to nawet jakby tak no, na, na logiczne takie myślenie postawić, to tu jednak widać pewnego rodzaju rozwarstwienia w przeróżnych kwestiach. No dobrze, wszystko ładnie, pięknie, a teraz przejdźmy do fabuły filmu i powiedz mi, czy ona ci się bardziej kojarzy z dżialami, czy ze slasherami? To jest w ogóle... Bardzo podchwytliwe pytanie. No właśnie, więc y, oddam oh. ci głos. Y, pokrótce spróbuj y, opowiedzieć, o czym ten film jest i potem przejdziemy do tego, y, jak tak na powierzchni, z czym się ten film, y, czy, czy ten opis nam kojarzy. Także lecisz. Hmm, tak, to y Torso jest opowieścią o y, studentach, którzy są terroryzowani przez zamaskowanego zabójcę, atakującego ich oczywiście z znienacka, bardzo często w sytuacjach... Y erotycznie nacechowanych. No i te, tutaj mamy, będziemy skupione głównie na grupie czterech dziewcząt, które postanawiają, że aby odciąć się od tego miejskiego szaleństwa, od tego pokazu przemocy, wyjadą sobie na prowincję właśnie gdzieś do oddalonej, oddalonej daleko od miasta willi i w tej willi będą się relaksować i no, zażywać kąpieli słonecznych z daleka od trosk, ale jak się nie trudno domyślić, nasz zabójca będzie podążał ich śladem, co być może doprowadzi do ostatecznej konfrontacji i krwawej właśnie. Czy tak będzie? No to, to się okaże, Zobaczymy. jak, jak obejrzycie, obejrzycie ten film, albo posłuchacie naszego podcastu, bo my się spoilerów nie boimy, tak w kobietach jest. eksploatacji szczególnie. No i moja droga Bogusiu, teraz mi powiedz, dlaczego torso jest zaliczane do dziali, skoro ten opis brzmi jak po prostu 100% stereotypowego slashera. I tutaj znowu na razie tak pokrótce, pokrótce, bo będziemy za niedługo rozkładać te wszystkie części składowe. Ja tu oczywiście ironizuję i tak dalej i, i, i się podśmiewuję, ale wiesz, wyobraź sobie osobę, która ogląda horrory z przypadku. Gdzieś tam z tyłu głowy yy, mu się tłucze jaka, jakieś tam wyobrażenia o slasherach, a że grupa nastolatków jest zabijana przez zamaskowanego mordercę. No to masz no to tutaj, nie? Dokładnie. I, I wyobraź sobie, że taka osoba nas słucha w tym momencie, jeżeli nas słuchasz pozdrawiamy i yy, słyszy taki opis fabuły. No i sobie myśli, kurde, no przecież to 100% slashera, a tu? Ha, jednak nie. I to jest ciekawe w tym filmie, prawda? To jest taka produkcja, która dość mocno oszukuje widza pewnego rodzaju fałszywym wprowadzeniem, bo mogłoby się, mogłoby się wydawać, że Torso będzie taką produkcją bardzo mocno skupioną na poszukiwaniu mordercy, który rzeczywiście nosi rękawiczki i rzeczywiście atakuje dziewczyny w przeróżnych dziwnych sytuacjach. Jest, jest zamaskowany, więc wszystkie elementy Gialla mamy tutaj do pewnego stopnia zachowane. Mamy film włoski, mamy amerykańską bohaterkę, więc wszystko się niby zgadza do pewnego, do pewnego momentu. Są oczywiście kadry też bardzo mocno podbite pod, pod kątem stylistyki, pod kątem tego jak przepięknie w niektórych momentach ten film, ten film się prezentuje. No właśnie, ale, ale to mylenie tropów jest chyba rzeczywiście taką istotną kwestią w przypadku tej produkcji, bo ja od razu na samym początku chciałabym zasygnalizować coś, co wydaje mi się bardzo ważne. Ten mhm. film jest... Bardzo wyraźnie podzielone na dwie części. Pierwsza, Oj, pierwsza z nich i tutaj te rozwarstwienia są i te, te, te podziały można zaobserwować w przeróżnych, w przeróżnych aspektach, bo z jednej strony mamy tak, początkowe wprowadzenie do fabuły, które z jednej strony jest sygnalizowaniem, sygnalizowaniem problemu, mamy te pierwsze morderstwa, dowiadujemy się kim są bohater, bohaterki, bo to głównie na dziewczynach będziemy się tutaj skupiać. Z jakiego środowiska się wywodzą, co się tutaj dzieje i, ta, i, i widzimy te pierwsze morderstwa. Natomiast druga część, no to już wtedy ona obejmuje tak mniej więcej finałowe 30 minut, jest konsekwencją pierwszej części, stanowi Oj, finał to jest wszystkiego. Dobre słowo. Domknięcie sprawy i już taką właśnie gatunkową za zabawą, bo kolejne rozwarstwienie, które w przypadku tej fabuły się pojawia, to rozdzielenie na te główne założenia, o czym w ogóle my ten film, y jak ten film powinniśmy czytać. Z jednej strony pierwsza część jest zagadką, a druga survivalem, no bo Mamy mordercę, pojawiają się na początku jacyś tam policjanci, którzy przesłuchują, szukają tropów, starają się ustalić, co też się, co też się zadziało, a w drugiej no to już mamy walkę o przetrwanie, mamy dziewczyny uwięzione w willi, a konkretnie no być może tę ostatnią dziewczynę, żeby już tak za, za szybko w te spoilery mimo wszystko nie wchodzić. I ona musi, oni muszą przetrwać tam, poradzić sobie, no bo ten, ten, ten morderca jest jednak dość realnym zagrożeniem. Stylistyczny podział. Ja się tak bardzo mocno nad tym zastanawiałam, z czego on może się brać i dochodzę do takiej konkluzji, że fajnie Martino ograł to, z czyjej perspektywy obserwujemy te fabuły. Mhm. Bo nie no no wiem, Marta, fajnie. czy też zwróciłaś uwagę na to, ale pierwsza część jest tak bardzo utożsamiana przez Daniele, tę włoską bohaterkę. A skoro włoska bohaterka, no to automatycznie nasuwa nam się skojarzenie z Giallo. Natomiast tak druga część, ta bardziej slasherowa, bardziej podbita, bardziej reprezentująca jednak już te takie przemocowe, mocne sytuacje, jest skupiona w dużej mierze na w postaci Jane, naszej Amerykanki, studentki z Ameryki, która przyjechała badać sztukę we Włoszech. Więc te, te podziały, te zróżnicowania są, są, są czymś naprawdę niesamowitym. Wydawać by się mogło dość prostym filmie, no bo ja tak te, streszczając tę fabułę celowo starałam się unikać jakiejś takiej szczególnej gimnastyki pod kątem tego, bardzo że dobrze. za dużo właśnie nie chciałam opowiadać, tylko starałam się skupić to wszystko na takich dość prostych zdaniach, żeby wyciągnąć jak najwięcej tej esencji, bo jakby tak się faktycznie przyjrzeć temu, co, co, co, do, co dostajemy w, w tym filmie, to właściwie można to tak zamknąć w trzech, czterech zdaniach, a rozwarstwienie i dwoistość tej historii jest jeszcze też super prezentowana pod kątem wizualnym, bo Martino, fenomenalnie przechodzi od wystylizowanych scen graficznej przemocy po zmysłowe sekwencje seksu, ponieważ w Torso, erotyka, cielesność, fizyczność, seksualność mają też no, bardzo silne znaczenie. I ta kobiecość też jest tutaj, w ogóle płciowość jest bardzo ciekawie przedstawiona. To też o tym sobie na pewno porozmawiamy. Kochani, słyszycie to? To jest ta Bogusia, która w odcinku zerowym mówiła, że ona się nie zna na slasherach, ona w ogóle nie wie co mówić, a tu nawija, nawija, nawija. Bardzo mnie to cieszy, bo właśnie dlatego chciałam rozmawiać o slasherach, żeby zaszczepić w tobie tę miłość do tego wspaniałego gatunku. Słychać, nie? Słychać. I bardzo mnie to cieszy. A tak już wracając do tematu, to bardzo fajnie, że podkreśliłaś właśnie to rozwarstwienie, bo wydaje mi się, że to jest taki kluczowy problem wielu osób, które analizują ten film, że trochę się na tym rozwarstwieniu odbijają mhm. i niejako mam wrażenie, że w, e, wpadają w pułapkę zastawioną przez Martino, ale co ciekawe, że to jest pewnego rodzaju pułapka, dowiadujemy się dopiero w drugiej części, bo rzeczywiście tak jak zauważyłaś, e, druga część perfekcyjnie wynika z pierwszej, więc oglądając e, te finałowe sekwencje już rozumiemy, dlaczego pierwsza część filmu wyglądała w taki a nie inny sposób i dostrzega Wtedy jak zmyślnym i bardzo pomysłowym filmem jest Torso, i jak wiele szkody wyrządzają mu takie, wiesz, opinie skupione na tym slizie tak zwanym, mm -hmm. prawda? Bo rzeczywiście Torso funkcjonuje w takiej y, bardzo ogólnej krytyce jako ten film, gdzie oglądamy dużo cycków, dużo pięknych dziewczyn i w ogóle, i w ogóle. Okej, okay, tak, to, to są bardzo często główne argumenty, jak tak sobie prześledzicie <grym> tak. recenzję Torso w niektórych miejscach, to pierwszym nadrzędnym argumentem, jaki się pojawia, to duża i dość widowiskowa nagość. Niestety. Tak. Szkoda, że się skupiamy tylko na tym. nie Dokładnie. I okej, okay, to w tym filmie jest. Tutaj nie podważamy tego absolutnie. Ale fajne jest to, że Martino miał naprawdę kreatywny pomysł na to, żeby te kwestie ograć i o tym sobie też porozmawiamy. Mm -hmm. Bo rzeczywiście ten, ta pierwsza połowa filmu wygląda trochę jako taka mm, seks komedia, bym powiedziała. Jeszcze ta I muzyka dodatkowo tak, przy tej kwestii. Tak, tak. I okej, okay, okay. mamy te no tak naprawdę trzy morderstwa, bo jako pierwsza ginie nam uprawiająca seks para mm -hmm. w samochodzie, w lesie oczywiście i tutaj takie... Yy... Nie, oni są pod jakimś mostem, pod jakimś wiaduktem. Tak? Tak. Dobra, przepraszam, tak. cofam, cofam. Widzicie, tyle emocji, że już człowiekowi się miesza. Za dużo slasherów z taką sceną <laughs> widziałam. Ale tutaj jest w ogóle yy, taka, yy, takie upiorne powiązanie z faktami, yy, co no, też niejako można przełożyć na całą tą sferę działowo-slasherową, yy, bo yy, przecież jeden z najsłynniejszych morderców yy, włoskich, tak takie swoisty włoski Zodiak, czyli potwór z Florencji, mhm. w bardzo podobnych okolicznościach również zamordował parę w 1968 roku. Więc nie do końca jest oczywiste, czy Martino w jakiś sposób inspirował się tą historią, czy nie. No ale tutaj jest to na pewno w jakiś sposób wymowne. Tym bardziej, że Zodiak również miał na swoim koncie tego typu tak. morderstwa. Więc rzeczywiście tą scenę ogląda się w taki bardzo sugestywny sposób. Mimo, że tutaj mówimy, że ta pierwsza połowa filmu ma taki wydźwięk komediowy, to jednak ta scena tego pierwszego zabójstwa jest bardzo mocna, ale Scena drugiego zabójstwa no jest, to już jest jeszcze mocniejsza. Świata. I w ogóle tutaj powiem Ci, że ja byłam pod ogromnym, ogromnym wrażeniem, jak Martino tutaj perfekcyjnie bawi się napięciem. Ja to co so widziałam po raz drugi, ale ta scena zadziałała na mnie chyba jeszcze lepiej niż za pierwszym razem. Mm. Bo tutaj można trochę już zagaić, co widzimy na ekranie, mianowicie jest jakaś tam hipisowska powiedzmy ogólnie impreza. Widać, impreza jak... Marta jest delikatna w słowach. Tak. Ja Słuchaj. po prostu. W opuszczonym magazynie siedzę. Tak, rzeczy. i narkotyki, zabawy i tak dalej, i tak dalej. Nasza e, dziewczyna, nasza bohaterka jest gdzieś tam obłapiana przez, e, przez dwójkę, d, dwóch mężczyzn. Którzy ją porwali w ogóle z ulicy, tak. siedzieli na motor i gdzieś tam wywieźli. I jedziemy, prawda? I, I teoretycznie już się spodziewamy, że zaraz do czegoś dojdzie, ale no nie dochodzi do seksu, nie dochodzi, dziewczyna gdzieś tam się wyrywa i idzie w swoim kierunku, prawda? I tutaj my jako widzowie, szczególnie w momencie, gdy ktoś ogląda ten film po raz pierwszy, to może mieć takie poczucie, że okej, okay, pewne niebezpieczeństwo minęło, prawda? Mm. No, ale kurczę, nie moglibyśmy się bardziej mylić, no bo nasza bohaterka z jednego niebezpieczeństwa wpada w drugie, ponieważ dopada ją właśnie na morderce na jakichś tam okropnych bagnach i nie dość, że ją dusi, nie dość, że jej wyłupia oczy, mm -hmm. to jeszcze w taki bardzo taki fetyszystyczny sposób Odmocuję. odsłania jej piersi, mm -hmm. prawda? I to może być jakiś taki aspekt, który... Mm, wzbudza jakąś naszą niechęć, wiesz, na zasadzie, ok, kolejny facet pokazuje nam cycki na ekranie, prawda? Ale to wszystko ma tak bardzo sens w kontekście finału i jakby, wiesz, całego odkrycia mordercy, że no tylko chcę się upowiedzieć szapoba Martino. Jak pięknie rozegrałeś tą fabułę i nas jako widzów, bo nie miałaś takiego wrażenia, że my w taki sposób musimy trochę przyjąć właśnie punkt widzenia mordercy. Mówiłaś o tym przy okazji podglądacza i tutaj wydaje mi się, mm -hmm. że, że jest podobnie, że my w podobny taki, wiesz, zwierzęcy sposób oglądamy te mordowane kobiety, tak jak je widzi morderca. No do pewnego stopnia jest to fascynujący obraz i też ma bardzo dużo z no, tego typowego podniecającego podglądactwa, bo Dokładnie. w przypadku tej sceny, o której wspomniałaś pierwszej, tej, tego pierwszego zabójstwa, to ona jako jedna z nielicznych jest prezentowana no, z perspektywy ukrytego w krzakach mordercy, co dodatkowo już nas ukierunkowuje na ten charakterystyczny, charakterystyczny odbiór. Aczkolwiek ja Oglądając ten film, miałam bardzo często jakieś takie przebłyski pewnego rodzaju niesmaku i tego, że jednak ta filmowa mizoginia jest nieco bezlitosna, że ta kamera jest takim obiektem, który, który ogranicza kobiece bohaterki tylko do przedmiotów. Nie? A no się właśnie, ja muszę ci tutaj wejść w słowo, bo bardzo jestem ciekawa, jak ty to widzisz, skoro zatrzymałaś się na tym momencie. Czy to, właśnie ja się zgadzam absolutnie z tym, co mówisz. I jak mm. myślisz, czy to, że Martino pokazuje te kobiety w taki, a nie inny sposób, to jest jakby kolejna mizoginia, kolejny facet, który postrzega kobiety w horrorach jako właśnie te przedmioty, czy, czy te nagie ciała, czy może to jest jakiś taki, wiesz, meta-komentarz do tego, jak horrory postrzegają kobiety? czy jest tutaj jakaś, czy czuję, że tu jest jakaś taka refleksja ze strony Martino na temat tego, jak kobiecość jest traktowana w horrorach, czy może to jest po prostu kolejny mizogin, który chce pokazywać kobiety nagie i najlepiej z takiego punktu widzenia kamery, która gdzieś tam się wślizguje pod ich spodenki, bo praktycznie takie sceny tutaj Dostajemy. widzimy. Dostajemy tutaj bardzo dużo przeróżnych scen kobiecości. Wszelakiej i jest istotnie scen kiedy kamera jest umiejscowiona na dole i sobie dziewczyna nad nią tańczy rozkładając nogi, więc no to jest jednak no dość, dość, dość odważne posunięcie, ale ja uważam, że Martino jednak pod, podszedł do tego tematu bardzo autorefleksyjnie i te wypływające wnioski już w późniejszej części filmu bardzo mnie zaskoczyły, bo na początku to ja byłam taka trochę obruszona, że nie, o znowu tutaj jakieś lesbijskie seksy, tutaj się facet po prostu ekscytuje tym, że kobieta siedzi na traktorze i ma smukłe nogi i w ogóle mnie to wkurza. I tutaj dodajemy, że to są oczywiście tak zwane lipstick lesbians, czyli totalnie kobiece, piękne i, i mm -hmm. takie bardzo kobiety w kanonie tak. kobiecości, prawda? Tak jest. Więc też jakiś taki schemat. Ale potem sobie zaczęłam stopniowo uzmysławiać, że tutaj przypatrywanie się przepięknym kobietom, które obnażają walory swojego ciała, może do pewnego stopnia w widzu wyłączyć uważność. Do tego, do tego stopnia, że skupiamy się istotnie tylko na tym, że to są piękne dziewczyny, dziewczyny na ekranie. Ale jak już dochodzimy stopniowo, te kolejne karty są odsłaniane. W finale dowiadujemy się, co doprowadziło do tej hmm, eksploatacji los i przemocy, to ja powiem Ci, że w pewnym momencie poczułam się nieco współwinna tych wszystkich rzeczy, no nie, które się dokładnie. widziały na ekranie. Z tego powodu, bo ja też ograniczałam się tylko i wyłącznie do patrzenia na te dziewczyny w taki sposób. No bo z jednej strony, skoro są one tak fotografowane, no to to jakby reżyser stawia nam jednoznacznie tutaj pewne kwestie. Ale patrząc na to, co się dzieje potem z bohaterkami i jak ta w ogóle fizyczność, cielesność, i pewnego rodzaju męska opresja w stosunku do nich jest prezentowana, to to już jest zupełnie inny poziom rozkminiania, bo nie wiem, czy też odczuwałaś taki niesamowity dyskomfort w tych wszystkich scenach, kiedy nasze bohaterki są konfrontowane z mężczyznami, bo ja się czułam tak... Z jednej strony podziwiałam, m, jakie to są piękne aktorki, bo one są rzeczywiście piękne. I, I wszystkie i, mają takie piękne, duże oczy, idealne do dziali, żeby wiesz się rozszerzać w tak? przerażeniu. <laughs> tak, tak. Ale no, są, są rzeczywiście zjawiskowe. Niektóre są y, y, piękne w taki bardziej bezpośredni sposób, inne w nieco, y, nieco eteryczny. I y, y, to, to, to wszystko na ekranie fenomenalnie gra, ale one z jednej strony są świadome tej swojej seksualności, są takie bardzo przebojowe i wyzwolone w tym, jak mhm. obcują ze swoją cielesnością, ale bardzo często są postawiane w, w kontekście tego, że ci faceci patrzą na nie dosłownie jak na kawałek mięsa. I w pewnym momencie, zakładając, że mam do czynienia z dżallem, mhm. no to myślałam sobie, że tutaj najistotniejszym elementem będzie... Pewnego rodzaju skupienie się na y, szukaniu tropów, na tym, żebym się dowiedziała, kto jest zabójcą, dlaczego to robi. A potem, patrząc na tych wszystkich, przepraszam za wyrażenie, oślizgłych typów na ekranie, to zdałam sobie sprawę z tego, że nieistotne jest, kto jest zabójcą, tylko ważne jest to, że Martino fenomenalnie prezentuje nam, że właściwie w tym środowisku, z którym mamy tutaj do czynienia, zabójcą może być każdy. Bez względu na to, czy to jest kolega ze studiów, bez względu na to, czy to jest wykładowca akademicki, czy gościu sprzedający apaszki na rynku, czy jacyś po prostu faceci, no hipisi, buszujący na motorach w jakichś dziwnych spelunach, czy na mhm. przykład chłopki roztropki na środku e, rynku, czy tam na jakimś placyku w prowincjonalnym miasteczku, czy wujek, który w tak, odchomiu w ogóle Wózg eksploatował, jak zobaczyłam tego Obleśny wulkaniko, typ. Który, który podgląda po prostu yy, koleżankę yy, swojej tam bratanicy czy siostrzenicy, nieważne i tak, takie jakieś właśnie dziwne tam miny robi, jak on za, tom, za tego, prawda? Yy, za tego tam yy, Winkla zagląda, nie? Więc to, to, to, to, to jest też ciekawy aspekt, którego się nie spodziewałam, ale też yy, w kontekście tego, w jaki sposób rozmawiamy o płciowości i o tym, mhm. że w w slasherach jednak ten pierwiastek męski, pierwiastek kobiecy jest wyraźnie rozgraniczony i że no, atakującym jest najczęściej mężczyzna, no to Martino jednak fajnie ten motyw ogrywa w dość niby oczywisty sposób, ale jednak nie. Dlatego ja poprzednie pytanie zadałam ci trochę przekornie. To już było tak zwane pytanie z tezą, <grym> z tezą. Bo rzeczywiście tak jest, że Martino tutaj nam fajnie ten punkt widzenia zaburza. Właśnie nas wpędza w taką pułapkę. Trochę nas tak przyłapuje, wiesz, na zasadzie mhm. aha, widzu, czyli ty też postrzegałeś te dziewczyny w taki sposób. I ja się totalnie z zgadzam z tym, co mówisz. W w ogóle miałam takie wrażenie, że to jest ciekawy film, jeżeli chodzi o kobiecość, w porównaniu z poprzednimi filmami Martino, w którymi występowała, występowała Wielka Królowa dziali, czyli piękna Edwige Fenech. Fenech, nie mam pojęcia jak się prawidłowo odmienia, teraz już mi zupełnie wyleciało, więc... Wszyscy wiedzący, nie zabijcie mnie. Jego muza trochę, nie? <laughs> w każdym razie, wiesz, ona w filmach Martino często była taka zmysłowa, taka, wiesz, jakby to powiedzieć, bardzo taka, w taki dumny sposób tą swoją kobiecością operowała, że tak powiem, prawda? No ale tutaj, tutaj też masz na przykład scenę, jak jedna z bohaterek, to chyba, to chyba właśnie Daniela jest, nie jestem pewna, która. Tam jest ten moment, kiedy przez straganie z apaszkami ona tak podnosi nogę i tak kokietuje tego, tego sprzedawcę. No, no z, właśnie, ale zaglądającego to jest jak... pod, po jej pod tę spódniczkę. No ale jakby to jest dla mnie trochę druga strona tego, co pokazywała Edwigę zazwyczaj, bo tutaj mamy rzeczywiście takie młode, frywolne, e zabawowe dziewczyny, które właśnie są może. Sprośne, nazwijmy rzecz pojęciem. Tak, powiem. sprośne, może trochę głupiut, w swoim zachowaniu, ale też y, bardzo prawdziwe, bardzo naturalne. Wydaje mi się, że y, pod tym kątem, y, no zresztą umówmy się, mówimy o latach 70. we Włoszech, mm -hmm. czyli po prostu jakaś y, era hipisowska, wolnej miłości i tak dalej, i tak dalej, więc gdzieś ta no. atmosfera się w tym filmie udziela. To więc... nie była Daniela, tylko Karol, przepraszam. Tak. Uświadomiłam sobie teraz, która to jest bohaterka. Wybacz, musiałam z, z spokojnie. Prostą... W każdym razie, wiesz, no, m, m, m, zachowania tych dziewczyn są jak najbardziej naturalne, szczególnie w kontekście e, epoki, w jakiej e, są, że tak powiem, umieszczone, nie? Więc tutaj nie ma jakiegoś takiego zgrzytu, że nie wiem, e, Martino w jakiś sposób e, nadużywa tych chwytów, żeby, żeby pokazać bohaterki e, w taki, a nie inny sposób. A jeżeli chodzi o tych wszystkich panów, którzy obserwują nasze dziewczyny, e, to powiem Ci, że ja miałam takie trochę uczucie Trochę takiej slapstickowości, nawet y, nie miałam wrażenia, że y, oni są w jakiś sposób obleśni, no może wujek, wujek ewidentnie obleśny, bo on gdzieś tam przez szparę w drzwiach podglądał y, młode dziewczyny, y, ale wiesz, ci, ci, ci wioskowi kolesie y, mam wrażenie, że przez Martino są trochę pokazani jako takie... Nie dojdę? <śmiech> Może to złe słowo, ale wiesz, że tak widać było ewidentnie, że dziewczyny nad nimi górują. Wiesz, nawet ta sytuacja, kiedy one się opalają nago i jakby zupełnie się czują bezpiecznie w tej sytuacji. I nawet zostawmy to z tym, co oglądałyśmy na przykład w Pruje na Twój Grób, gdzie nagość była na przykład jakby takim motorem napędowym dla tych facetów, że no, skoro ym, nie wiem, chodzi nago, czy, czy prawie pół nago, czy cokolwiek, to ona sama się prosi o takie, a nie inne zachowanie, nie? Mhm. A tutaj y nagie no, dziewczyny wzbudzają popłoch w tych facetach, którzy gdzieś tam sobie jakieś teksty na ich temat, y y jakimiś tekstami się wymieniają, ale zazwyczaj między sobą, prawda? Że, że, że jakby w kontaktach z dziewczynami są raczej wycofani, więc, więc miałam takie wrażenie pewnej slapstickowości w tym portrecie, co w sumie też jest ciekawe, zważywszy na to, jakie motywacje kierowały mordercą, prawda? A nie miałaś uczucia e, takiego lekkiego faktu, że Torso jest być może nieco kinem e, w w sfeminizowanym trochę, bo ci, ci faceci są jednak takimi postaciami bardzo, bardzo lubieżnymi, tacy... Ja, ja wszystkich ich podejrzewałam. Naj, najcudowniejsze jest też to, że Martino nie wyposaża tych męskich bohaterów, a szczególnie tego głównego zabójcy, w jakieś takie cechy charakterystyczne. W jakieś widoczne elementy, które powinny w widzu wywołać konkretne podejrzenia. Oni są... Wszyscy Wszyscy, przynajmniej ci główni, na swój sposób męscy, ale przez to też odpowiednio niebezpieczni. Bo przyjrzyjmy się na przykład takim scenom, bo ty tak mówisz o tej slapstikowości. Mhm. Ja tego absolutnie tak nie odebrałam. No być może w stosunku do tych chłopaków, jak już jedziemy na prowincję i tam faktycznie na się prowincję. Tak, tym to mi chodzi tylko o tych z tylko o tę scenę. Tak, tak, tak, tak, bo okay. jakby ci miejscy, um, miejscy mężczyźni, że tak powiem, no to rzeczywiście są um, budowani na takiej um, skrajności, że z jednej strony mm -hmm. są bardzo tacy przymilni, a z drugiej strony, no, nie wzbudzają twojego zaufania, więc jeżeli chodzi o nich, to jak najbardziej się z tobą zgadzam. No ale to też jest trochę tak, że no, no, my rozmawiałyśmy przez ostatni rok o tym, że porządliwy wzrok i jakieś niewybredne żarty pod mm -hmm. kątem kobiety, to też może być pewnego rodzaju napastowanie seksualne, no to już to przerabiałyśmy ale chciałabym się tutaj skupić nieco bardziej na postaci Stefano, który z, mhm. jest w moim odczuciu dość ciekawym bohaterem. Bo z jednej strony, Ale on jest przystojny. On jest taki atrakcyjny. Do, do, do, do pewnego stopnia kobiecie może imponować to, że jest tak zakochany, zapatrzony. To, to, to też jest budujące, kiedy dziewczyna ma no, adoratorów, od których nie może się opędzić. Ale jednak tutaj ta granica jest przekroczona, bo on no, z jednej strony przybiera maskę takiego miłego i usłużnego, po to, po to żeby po chwili nie wiem, zaczą zacząć szarpać naszą bohaterkę na schodach, albo jakiś, robić jakieś tam sytuacje, że tu bez ciebie po prostu ty musisz być moja, albo nie będziesz niczyja. Nie? Takie, no typowy stalker, prawda? Wielkie, wie wielkie słowa. A fakt, że on w ogóle jedzie za tymi dziewczynami tam do tej willi, gdzieś tam się snuje po krzakach, właściwie nie wiadomo jakie zami zamiary yy mając, no to już, to już w ogóle jest dziwne, więc ta męskość jest jednak pewnego rodzaju takim no, uosobieniem no, niebezpieczeństwa nie? w, ty, w, ty, w tym filmie. I to takim dość, no, do, do, do, dość mocnym. jakoś tak y, Patrząc na to, w jaki sposób Martino konstruuje tych bohaterów, to to jest naprawdę wypełnione, wypełnione różnymi dziwnymi aspektami, bo z jednej strony tak bardzo obnaża kobiety, ale im współczuje a facetów jednak stawia po tej stronie no, atakujących. dużo, komp dużo Mało kompromisu tutaj wchodzi. Tak. Współczuje, ale też po części kobiety mu imponują, bo rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że no, mężczyźni mogą właśnie sprawiać takie wrażenie. Wydaje mi się, że to po części wynika z tego, że kobiety są tutaj jednostkami takimi bardziej dominującymi w sferach seksualnych czy w ogóle jakichś takich relacji damsko-męskich. Kobiety tutaj twardo, wiesz, obstają przy swoim i, i to one jakby decydują, jakich relacje mają wyglądać. Ja tu tutaj się śmieję, że Stefano jest no, typowym stokerem no dla jest. Danieli, prawda? Ale to rzeczywiście ona go odrzuca, ona go traktuje w taki, a nie inny sposób i to mamy tutaj trochę do czynienia z taką um, urażoną męskością wręcz i tutaj znowuż kluczowa jest ta scena... Um, otwarcia, o której wspomniałaś, która rzeczywiście jakiś taki soft, erotyczny wydźwięk może mieć. Widzimy jakieś tam zbliżenie trójkąta, prawda? Rozmazane obrazy w, nie w niektórych miejscach. Nie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że chyba widzimy wyłącznie twarze kobiet, prawda? Mhm, tak No i to, i to też jest ciekawe, prawda? Że tutaj mamy y, jakąś tam, wiesz, y, właśnie, tym bardziej, że mówisz, że tutaj są jakieś przymglone obrazy, więc y, ta scena wygląda trochę jako taka Wiesz, typowa fantazja męska o, o seksie z dwoma kobietami, ale tak naprawdę widzimy tylko twarze kobiet i to fabularnie jest jak najbardziej sensowne, no ale w kontekście całej historii też jakby zyskuje kolejne znaczenie i pokazuje to, że Martino poprzez właśnie pokazywanie kobiet jako takich istot bardzo seksualnych stara się jakby podkreślić ich znaczenie, wagę, czy, czy właśnie to, że, że kobiety mu e, imponują. I to... Ja się zgadzam co do tego, że to może być teza bardzo na granicy i, i teza czytana przez różne osoby w bardzo różny sposób, no bo ja z jednej strony tutaj jak najbardziej akceptuję to, że, że, że te kobiety są pokazywane w taki, a nie inny sposób, bo wydaje mi się to fabularnie bardzo dobrze umotywowane, mhm. ale zdaję sobie sprawę, że dla innej odbiorczyni może to być kolejny jakiś, nie wiem, mizoginiczny sen faceta o, o kobietach ćwiartowanych, więc to jest fajne, że, że gdzieś tam można doszukiwać się takich y, znaczeń totalnie skrajnych w tym, jak ten film wygląda. No ale kobiety mimo wszystko dostają jednak y, jak, jakąś siłę sprawczą w kontekście finału, tutaj już bardziej, y, bardziej mówię, no bo jednak mamy y, do pewnego stopnia Final Girls i to jest jednak dziewczyna, która też tak bardzo wtapia się w to nasze wyobrażenie tej bohaterki cnotliwej, bohaterki nieeksponującej y, tej swojej seksualności, prawda? To jest też, mm -hmm. mm, te, te, te, też dziwne. Chociaż no, ta mocno podbita seksualność jednak jest również umotywowana mm, fabularnie jako potwierdzenie tezy, którą też już w, kiedyś we wcześniejszym odcinku sformułowałyśmy, że bardzo często w tych filmach kobiety są jednak karane za śmiałość i zachęć eksperymentowania. Tak jest. No tak i za jest. to, że są pewne siebie i, i świadome swojego ciała, no to bardzo często, bardzo często im się obrywa, więc no podbita seksualność ty, tak, jeśli weźmiemy poprawkę, tak jak słusznie zaobserwowałaś na to, że film powstał w latach no, 70., kiedy no, odkrywaliśmy tę seksualność na ekranie, no to to wynikiem tego Wszystko równania się, będzie, tak. Tak, torso. Właśnie, tak, będzie torso. Fajną podbudowę zrobiłaś pod jakby kolejny punkt, który chciałam poruszyć, <coughs> mianowicie samą przemoc, tego jak ta <coughs> przemoc wygląda, bo jakby erotyka wydaje mi się, że, że, że w jakiś sposób tam omówiłyśmy, zresztą erotyka też powróci w sferze omaw omawiania przemocy, ale wydaje mi się, że to, jak, jak właśnie sceny tej przemocy wyglądają też jest bardzo kluczowe w ostatecznym odkryciu mordercy. Mam nadzieję, że w końcu do tego dojdziemy, bo krążymy wokół tego tematu i krążymy. Także, kochani, utrzymujemy napięcie jak najlepsi twórcy horroru. Chodzi mi o to, że tak naprawdę w tych scenach też widzimy pewnego rodzaju potrzebę zdominowania tych bohaterek, mhm. bo morderca nie tylko je zabija ale też w pewien sposób stara się rozczłonkować, że tak powiem, tak jakby właśnie chciał zredukować tą kobiecość do, do części składowych, że wiesz, kobieta składa się tylko z tego, z tego, z tego i tylko to jest najważniejsze. Ale dopiero w tej finałowej fazie, bo początkowo tak, jest... Ale, ale wiesz, ale w, w tej scenie na bagnach też mamy wyłupienie oczu, mhm. podkreślenie piersi, czyli mhm. jakby to akcentowanie tej takiej... Ym, kanonicznej kobiecości, że tak powiem. Ale no właśnie, w finale to wygląda jeszcze bardziej tak dosadnie, no bo morderca dosłownie przy pomocy piły rozczłonko, rozczłonkowuje ciała swoich ofiar. Tutaj Metodycznie, takie, na zimno, tak, powoli. Tutaj pozwolę sobie w trącić taką ciekawostkę z prawdziwego życia, mianowicie torso było pokazywane w ramach sensu Double Feature z teksańską piłą mechaniczną. Gdy wrzucimy ten odcinek, to na pewno podlinkujemy w komentarzach piękny plakat do tych sansów, mianowicie widzimy piłę mechaniczną i tą piłę mordercy z torso, piłę ręczną, więc w ogóle to jest cudowny pomysł na Double Feature i w ogóle jest przepiękny tagline what happened is true, now the motion picture that's just as real. Czyli to, co zobaczyliście, to była prawda, a teraz zobaczycie film fabularny, który jest równie prawdziwy. Także marketing level master. No ale tak, już, już wracając jakby do meritum, no to, to mi się wydało szalenie ciekawe w, w tych scenach, że morderca jakby nie chodzi tylko o to, żeby te kobiety zabić, ale je gdzieś tam jeszcze, wiesz, zdegradować, czy to właśnie przez wyłupienie oczu, czy, czy rozczłonkowanie, czy, czy co tamkolwiek mu jeszcze innego przyjdzie do głowy, jakby wiesz, no, no, no nie mógł znieść tego, że te kobiety miałyby być, wiesz, istotami o swojej własnej podmiotowości i, i które trzeba w jakiś sposób właśnie jeszcze zniszczyć. Znaczy to wyłupienie oczu ma chyba bardzo silny związek jednak z tym, czego się dowiadujemy w finale na temat mordercy. Tak jest. I, I tego, że on ma To jest wszystko połączone. Ma ewidentnie problem. Problem z, z kobietami i jest no, po prostu impotentem, więc ten cały ten akt wyłupienia oczu to ja odczytuję jako no, taki swoisty akt dominacji ostatecznej, tak że w momencie kiedy kobieta no, czy żywa czy, czy nie żywa przestaje na niego patrzeć to dopiero wtedy będzie mógł no, oddać się tym swoim seksualnym dewiacjom. Natomiast rozczłonkowywanie ciał to również ma jest konsekwencją tego, czego się dowiadujemy, bo zabójca... W, opowiadając o kobietach, bardzo często używa tego porównania do lalek. No, a lalki też kojarzą się z tym, że a to można im wyrwać rękę, a to nóżka gdzieś odpada. Jak są jakieś takie bardziej, e, bardziej żywiołowe zabawy, to, to, to przecież dzieją się różne rzeczy. I tutaj ta kobiecość rozczłonkowana i to rozdzielenie kobiecego ciała na konkretne składowe elementy, no to jest jednak takim dość symbolicznym aktem zredukowania ich tylko do tych części, nie? Tak Że jest. pozbawienie kobiety tego statusu istoty kompletnej poprzez skupienie się tylko i wyłącznie na, na, na tych szczegółach. No ciężko mają kobiety w tym filmie, naprawdę. Tak, jak najbardziej mają ciężko w, w tym filmie, ale wiesz to jest ciekawe, bo z takiej naszej emocjonalnej gadki, ci, którzy filmu nie widzieli, Mog, mogliby wywnioskować, że w tej drugiej części filmu jest jakaś masakryczna sieka i że w ogóle krew leje się strumieniami, a paradoksalnie powiem ci, że ja siedziałam jak na, wiesz, na skraju fotela w tej, w tej scenie, wiesz, w willi. I to mi się wydało też szalenie interesujące, że gdzieś tutaj ta warstwa gore jest... Mhm istotna. Zresztą Variety w swojej recenzji wystosowało świetny tagline na temat filmu Martino, mianowicie Gore and Girl czyli w tak wolnym tłumaczeniu Gore i, i, i dziewczyny, czy, czy dziewczyna. I, I te dwa <laughs> słowa doskonale podsumowują ten film. W każdym razie, wracając już do filmu, tutaj można tak dopowiedzieć trochę fabularnie, mianowicie tak, jak już Bogusia wspomniała, nasze dziewczyny się przenoszą do tej willi na prowincji, no ale w końcu morderca dociera i tam. I co robi Martino w tym momencie? Zupełnie jakby zaburza nasze oczekiwania gatunkowe. W momencie, kiedy ten gatunek tak naprawdę jeszcze nie zdążył jakoś bardzo wyewoluować, prawda? No mamy rok 73. Mhm. I co się dzieje? Dziewczyny, jedna dziewczyna śpi w swoim pokoju, reszta dziewczyn gdzieś tam sobie przesiaduje w, w, tym, w salonie, otwiera drzwi, Jakieś tam dzieją się różne rzeczy, tutaj jeszcze nie zdradzę co i jak. I w tym właśnie momencie do willi wkracza morderca. I wiesz, osoba jak oglądająca film po raz pierwszy, czy, czy, czy w ogóle nie mając jakiegoś bagażu doświadczenia horrorowego, że tak powiem, mogłaby się spodziewać, że tutaj zobaczymy jakąś siekę, mord i w ogóle i masakrę, nie? Mhm. A Martino tutaj, wiesz, robi cięcie, i efekty tej nocy widzimy w momencie, gdy Jane, czyli nasza final girl, oczywiście blondynka, się przebudza, schodzi yy, na dół i widzi swoje koleżanki już zamordowane. I powiem ci, że to miało dla mnie tak potężny ładunek emocjonalny, tak tak na mnie zadziałało chyba równie mocno, jak, jak nawet to, ta scena z tą piłą, gdy, gdy morderca no, rozczłonkowuje te ciała dziewczyn. Sam ten fakt, że wiesz, gdzieś tam sobie z tyłu głowy dopowiedziałam, ok, jedna z dziewczyn spała, a w tym samym czasie jej koleżanki były mordowane i ona schodzi i jakby już widzi efekty tego, co się stało. I tutaj na tym poziomie Suspens jest budowany znakomicie. Tym bardziej, że no, Jane w końcu się gdzieś tam spotyka z mordercą pod jednym dachem, że tak powiem. Mm -hmm. I jak to jest świetnie ogrywane. Ona niczym właśnie ten peeping tom podgląda działania mordercy jakby z boku, gdzieś tam, wiesz, za jakiś szyb i tak dalej, i tak dalej. I mamy świadomość, że tak naprawdę jeden przypadkowy dźwięk może ją zdradzić. Więc z jednej strony gore, a z drugiej strony, no, wydaje mi się, że Suspens w jak najlepszym wydaniu. No ta sekwencja w Willi jest w moim odczuciu podręcznikowym przykładem budowania napięcia, bo ja odczuwałam tak potężne zdenerwowanie. <tukasz> tak. To jest w ogóle cudne, bo y, jak już dochodzimy do tej finałowej, y, tej, tej ostatecznej y, rozgrywki, to finałowe 30 minut mniej więcej, mhm. no to rzeczywiście ten element zaskoczenia jest istotny, bo ty sobie ty tak sobie myślisz, że no dobra, no skoro on się wdarł do domu i tam tę dziewczynę zaatakował, no to to aż prosi się o, o jakąś krwawą rzeźnię. Tymczasem Martino stawia na przerzucenie środka ciężkości z jednej bohaterki na drugą, bo tutaj bardzo istotne jest to z czyjej perspektywy oglądamy te finałowe 30 minut. Jesteśmy tak jak ta Jane, która dopiero co się obudziła otumaniona jakimiś tam środkami przeciwbólowymi. Dokładnie. Schodzi na dół i okazuje się, że jej koleżanki nie żyją. A potem jeszcze w ogóle dodatkowo musi się ukrywać przed jakimś zamaskowanym facetem kręcącym ta się scena do domu. z tym kluczem, który morderca jej kładzie, żeby ona sobie go wsunęła pod drzwiami. No powiem ci, że majstersztyk i to, ta jedna scena pokazuje, jak bardzo w horrorach mniej znaczy więcej. Bo mm -hmm. wiesz, gdy ja to opowiadam, to może brzmieć jako totalna jakaś bzdura nieznacząca, nie? Tak. A, a wiesz, to jak jest pokazana ta scena w filmie, jakie masz poczucie zagrożenia, że tutaj bohaterka czuje jakieś mm, pewność, że będzie bezpieczna, że ucieknie, a tak mm -hmm. naprawdę ten klucz pod podstawił jej morderca, no to tak na poziomie takim emocjonalnym działa, no, perfekcyjnie. A to jest, no, no stórka, tak naprawdę. Ale to jest, zobacz, jakie to jest bardzo odważne posunięcie i to tutaj w ogóle na dwóch poziomach, bo z jednej strony samo uwięzienie bohaterki w tym domu, to też jest dość, dość odważną rzeczą, no bo tutaj aż się prosi o jakąś taką bezpośrednią konfrontację, natomiast ten finał z jednej strony przebiega w dużej mierze bez słów, bo my faktycznie tak, obserwujemy, to jest. obserwujemy to, jak ten morderca no, metodycznie po prostu ćwiartuje te dziewczyny, pakuje w jakieś, nie wiem, worki, wynosi jedna po drugiej i to trwa i trwa i trwa i cały czas jesteśmy skupieni na emocjach bohaterki, która nie ma w sobie jakiejś takiej chorej fascynacji. Ona w momencie, kiedy, kiedy widzi te wszystkie makabryczne rzeczy, no to odwraca wzrok, jest przerażona, zasłania sobie usta. I te drobne takie geściki, które wykonuje, mhm. to udzielają się też widzowi, bo ja oglądając te, te, te, te, te ostatnie minuty torso, to rzeczywiście byłam cała taka bardzo spięta. Ja tak. w paru momentach po prostu bałam się oddychać, bo, bo wiedziałam, że ten zabójca gdzieś tam się kręci, gdzieś tam jest i każde jakieś takie, nie wiem, głębsze westchnięcie po prostu zwróci jego uwagę na mnie i na tę bohaterkę przy okazji, co jest w ogóle absurdalnym jakimś, nie wiem, wyniknie emocjonalnym w film. To, to, to, to jest jedna kwestia. A druga kwestia, jaką odważną sprawą jest, no właśnie sam ten moment z kluczem. To jest tak kapitalna scena. Tak, jak, najlepsza w tej sekwencji. I, i jak to się też przepięknie, jak to się też przepięknie przerzuca pomiędzy tym, w jaki sposób reaguje bohaterka, a jak ten, ten tak, zabójca, który tak, się tak, przypadkowo tak. właściwie dowiaduje. To też jest fantastyczne, że on wykończył tam trzy dziewczyny i zakładał, że jest po prostu po robocie. Nie? że nikogo tam nie ma, nie musi się śpieszyć, może się pobawić powolutku tutaj tak, tego. Tak, się tymi ciałami, prawda? Się w ogóle tym, co zrobił, tam każdą odpowiednio rozczłonkować, a potem musi wrócić, bo okazuje się, że jednak tam jakaś jedna osoba mu się wymknęła, jedna dziewczyna tam Damn jest, trzeba dokończyć, Jeszcze dokończyć robotę. No, ale to też tak. jest efekt takiej, te, te, cała ta scena z kluczem, ja, ja też ją tak trochę czytam na zasadzie pewnego rodzaju, pewnego rodzaju przewrotnej dominacji, bo zakładam, że w momencie, kiedy w finałowej scenie filmu mamy konfrontację dziewczyny, która przeżyła, no już z, z, nieważne w jaki sposób, czy przez przypadek, czy w, w, w, w wyniku walki, konfrontację dziewczyny, która przeżyła z mordercą, to ona jednak będzie tą, miała tę siłę sprawczą. A tutaj jednak ten morderca jest o krok przed nią, jednak dominuje. To jest cholernie odważne posunięcie. Tak, to jest w ogóle taka trochę zabawa w kotka i myszkę, prawda? A to bardzo często jest tak, ta scena w ogóle jest bardzo często określana jako taka filmowa zabawa w kotka i myszkę, <laughs> podbita do po prostu mistrzowskich poziomów, bo rzeczywiście te, ten, te sekwencje w willi, ale to też jest tak bardzo slasherowe, bo ja cały czas nie mogłam sobie wyrzucić z tego tropu, że hej, ona jest. Od, od, odcięty, w odciętym od świata domu, praktycznie nie może się wydostać, jest zamknięta w pokoju. Z, z z, klucz jest po niewłaściwej stronie drzwi, w oknach są kraty, więc jesteś praktycznie, mówiąc spokojnie wulganie, w dupie, nie? trzymaj konie. Będziemy jeszcze w finale rozkładać slasherowość Torsona czynniki pierwsze, także wstrzymaj konie. Okej. Okay. Ale no ogólnie, Jezu, jak my się zgadzamy w tych slasherowych odcinkach, w no w ogóle nie wiem co się dzieje. No no ale taka jest prawda, to rzeczywiście w fajny sposób buduje napięcie i to wydaje mi się właśnie szalenie ciekawe, że z jednej strony tutaj mówimy o członkowaniu ciał i w ogóle o jakiejś siece, a z drugiej strony to ten finał, ta finałowa sekwencja działa nam głównie jakoś tam w takich sferach psychologicznych bym powiedziała, mhm. że to okej, okay, jest obrzydliwe, bo e, te sceny ćwiartowania są pokazane dość sugestywnie, ale wydaje mi się, że ten aspekt suspensowy jest jednak gdzieś tam e, o parę oktaw, że tak powiem, wyżej i, i to on tutaj dominuje. Mm, ale sugestywnie, w tym, Marta, ale nie dosłownie. Bo, ale nie dosłownie, dokładnie, bo wy, wystarczy dokładnie. Wystarczy nam spojrzenie na wykrzywioną y, od razu twarz bohaterki albo I wiemy, takie co ujęcie. Się dzieje. Albo dlatego takie się ujęcie, śmiałam, jak że... ciało w pile, nie? To jest taki moment, jak po prostu ta, ta, ta ręka z piłą tak yy, idzie w dół i po prostu w te, w te, w te, w pił, w te piłę wpisują się kontury leżącej dziewczyny. A tak Dlatego yy, ja się nie bez powodu śmiałam, że nasze aktorki mają no, olbrzymie oczy idealne do dziali, bo rzeczywiście gdy te oczy się rozszerzają yy, w przerażeniu, no to po prostu czujemy to przerażenie bohaterki na własnej skórze, prawda? I teraz wybacz, ale ja już muszę przejść do odkrycia, kim jest morderca, bo dobrze. wydaje mi się, że, no dobrze. że musimy. <głos> bo y, powiem ci, że moment, y, w którym y, okazuje się, że mordercą jest ta -dam, ta -dam, ta -dam, profesor, uważam, że wszystko, co do tej pory widzieliśmy w filmie, wskakuje jakby do odpowiednich szufladek i w momencie właśnie odkrycia tej tożsamości masz takie myślenie i łapiesz się na tym, że się zastanawiasz, kurde, to jednak to, tamto i siamto miało rzeczywiście sens. Tym bardziej, gdy dowiadujemy się, że no, tak naprawdę nasz profesorek wszedł na ścieżkę zbrodni właśnie z powodu tej sceny, którą widzimy na początku, czyli dwie niewiasty uwiodły go po to, żeby potem szantażować go. Ale czym go? Czym go szantażowały? Bo ja tego nie rozumiem do końca. Wydaje to, mi się, że tutaj że gdzieś wchodzą że... w grę jakieś może zdjęcia, czy, czy coś. To, okay. nie jest, to nie jest powiedziane w sposób jakby, że, ta, że tak powiem, klarowny, prawda? Więc tutaj można się, wydaje mi się, domyślać, że o to może chodzić. W każdym to razie... Chodzi... Z tym problem, powiem ci, dlatego tak od tak. razu jak zaczęłaś o tym opowiadać, to wykorzystałam okazję, żeby zapytać. W każdym w razie chodzi o to, że po prostu pan profesor był szantażowany przez dwie niewiasty, które go wykorzystały i po prostu motywowany tym, jak, to, to specyficznego rodzaju zdradą, postanowił y, zamordować te dwie kobiety, a potem mordował po to, żeby zatrzeć ślady swoich zbrodni. Także dostajemy wielkie, wielkie zakończenie, wielkie odkrycie mordercy. Hmm. I tutaj właśnie Martino nam tłumaczy, dlaczego kobiety wyglądały tak, a nie inaczej. Morderca gdzieś tutaj się dzieli jakimiś swoimi takimi naprawdę no, skrajnie mizoginicznymi sformułowaniami. Kobiety nazywa wybaczcie, dosłownie jakimiś paskudnymi sukami, ta, ta. czy lalkami z krwi i kości. I w tym momencie widzisz, że to, że te kobiety w pierwszej części były pokazane w taki, a nie inny sposób świadczyło o tym, że właśnie Martino chciał nam je pokazać w taki sposób, w jaki widział je morderca. I tutaj też pojawia się taki właśnie aspekt, który gdzieś tam łączy torso ze slasherami, mianowicie nasza Jane jest tą nieformalną final girl z tego właśnie powodu, że ona przez mordercę była postrzegana jako ta czysta, niewinna, prawda? Więc mm -hmm. to jest ewidentnie taki trop, który potem e, slasherowi twórcy wykorzystali. E, no i ogólnie powiem ci, że ja byłam zadowolona z takiego rozwiązania. E, tutaj może oddam ci głos w sprawie samego takiego... E, wydarzenia z przeszłości, które też, też motywowało naszego zabójcę, żeby właśnie wejść na tą drogę zbrodni. Nie wiem, czy dobrze robisz, oddając mi głos, ponieważ ja z, z tym finałem mam jednak tutaj trzy takie szpileczki do wbicia. No to Mimo wszystko. tym bardziej, <laughs> tym bardziej. <laughs> Okej, okay, bo y, Torso jest y, wspaniałym filmem. Ja się naprawdę bardzo do dobrze bawiłam oglądając, y, y, oglądając ten film. Ale jest tutaj jednak trochę takich rzeczy, które mnie rażą i psują zabawę. I tu już seksualność rzeczywiście zostawiłyśmy daleko w tyle. Przede wszystkim fakt, że w finale Jane sama nie rozprawia się z zabójcą. Mimo Oj wszystko tak. okazuje się on od... ratuje ją facet silniejszy, sprytniejszy. To przez chociażby tę scenę z kluczem możemy jego dominację zauważyć. To z jednej strony. A z drugiej strony zabójca w tym filmie bo ty tak przed chwilą przepięknie powiedziałaś, że jak już dostajemy odpowiedź, już się dowiadujemy, kim jest yy, morderca, to wszystkie elementy wskakują na swoje miejsce. Ja odczułam to zupełnie inaczej. Dla no mnie było ten? to nie do końca logiczne z tego względu, że bardzo szybko w przypadku tego filmu porzucamy tę sferę śledztwa. Tego odkrywania, kto jest zabójcą, szukania tropów. On zresztą też bardzo często zachowuje się w sposób taki nadprzyjemny, Przyrodzony nieco, to pierwsze zabójstwo z samochodem. Widzimy go z perspektywy ofiary, dziewczyna patrzy przez okno, czy tam jej chłopak patrzy przez okno i on tam po prostu stoi, albo wpatruje się w nich przez przednią szybę i po chwili jest cięcie i jego już nie ma, nie rozpłynął się jak jakiś taki duch. Więc to no, nie, nie do końca jednak. Ale to jest ma takie jakieś typowo, slasherowe. typowo slasherowe. ale też takie co, no ma jednak te nadprzyrodzone, nadprzyrodzone elementy. Dodatkowo e, w finale ale dostajemy te pseudo-psychoanalityczne wytłumaczenie istoty traumy połączone z jakąś jednak nieudolną retrospekcją w moim odczuciu, bo ja ci się przyznam, że ja nie wiem, co tam się wydarzyło, dlaczego ten jego brat spadł, co tam się stało, bo usłyszałam tylko krzyk, widziałam dzieciaka, który próbuje capnąć tę lalkę, no ale, ale co, dlaczego, czemu on się że... by utożsamił z postacią tej dziewczynki, która tam stała, no, z jednej strony wiem, ale... Wydaje mi się, że to jest taki trochę y, typowy gdzieś tam origin incela, nie? Y, no brat tak. y, chciał uratować lalkę, dziewczynki, dziewczyny w trakcie ratowania zginął, więc kogo obwinić? Dziewczynę. No, dziewczynę! Tak, tak, tak. No więc ale jakby nie wiesz... jest to jednak takie ko ko konsekwentne i czytelne. Ten cały wątek z szantażem też mam z tym problem. A jeszcze coś, co mi w ogóle totalnie, to, co mnie totalnie denerwuje w tym finale, no to ta cała finałowa sekwencja walki na pięści z doktorkiem, która oczywiście może być skutkiem <śmiech> prawdopodobnego zbiegu okoliczności, no bo on się tam jednak pojawił no, no, na skutek pewnego podejrzenia i tak dalej i no tak dalej blondynę, ale, nie? ale on przyje no, ale ile razy z sobą rozmawiali <śmiech> dwa <śmiech> miłość no, od pierwszego wejrzenia jak, no, taki, jak taki rycerzyk po prostu w zbroi zbroi pędzący na ratunek to było bardzo niepotrzebne a w dodatku yy, cała ta sekwencja finałowej bijatyki na pięści wprowadza niepotrzebny chaos bo ja przyznam ci się że te, yy, o, ostatnie, tę ostatnią walkę Kilka razy cofałam, oglądałam jeszcze raz i ja tam nie wiem, jakim cudem on wyleciał, nie? Nie mam pojęcia, wszystko nie jest takie umowne, takie nierzeczywiste, takie płynne, rozpływające się. A chociaż z drugiej strony Jane mogła mm -hmm. to widzieć w ten sposób, bo cały czas przecież była jeszcze pod wpływem y, środków odurzających. No, A to też jest w ogóle w, jeszcze, tak mi się teraz nasudęło. Nie miałaś wrażenia, że ten film y, mm -hmm. w pewnym momencie tak bardzo dialoguje z oknem na podwórze Hitchcocka? No bo, jasne, bo, słuchaj. Bo tak, jak ona spada po prostu z tych schodów i ta noga jej się unieruchamia, to ja tak, tak bardzo... To, ch to Hitchcock Hitchcockowy bardzo... Nie, no jasne, w tym finale można doszukiwać się różnych takich bzdurek, takich już typowo gatunkowych, no nie? Tak. Takich, Takiego typowego pisania pod fabułę i ja wiele rzeczy wybaczam, nawet tą retrospekcję, bo to jest takie jednak często powtarzane. Ale mogło jej nie być, nie? Wystarczyło jej tylko nie być, jakieś, nie wiem, ale... zbliżenie na twarz tego mhm. mordercy, który tam w pewnym momencie mówi, że o, była tam <śmiech> jakiś taki, nie wiem, grymas po prostu przerażenia Ale nienawiści. wiesz, to, że jest, jakoś mi bardzo nie wadzi. Bardziej to mi chyba przeszkadza to, że właśnie Jane musi zostać uratowana przez mężczyznę, bo to jest trochę niekonsekwencja, bo jakby Jane jest przez większą część tego finału pokazana jako, powiedzmy, bohaterka w jakiś sposób aktywna, w jakiś sposób próbująca sobie poradzić, prawda? I to było fajne, to było ciekawe, to było coś nowego. No ale finalnie chyba Martino no, nie miał za bardzo pomysłu na to, jak tą dziewczynę <śmiech> <śmiech> uratować, więc co w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Właśnie sprowadzić tego rycerza na białym koniu. No wiem. No I wiesz, wiem. no teoretycznie takie, hmm. m, takie chwyty widzia widziałyśmy często, więc teoretycznie... Mhm. Nie jest to coś, co, co wzbudza jakiś taki bardzo duży sprzeciw, ale z drugiej strony ja miałam taką reakcję, że jednak chciałabym więcej, chciałabym tak, coś innego, tak, prawda? Tak. I nie wiem, tu się można zastanawiać, na ile to jest specyfika czasów, że jakby kobiety się mimo wszystko pisało w określony sposób, a na mhm. ile no jakby specyfika pracy samego Martino. Żałuję, że nie byłam na Oktopusie w 2019 roku, bo powiem ci, że miałabym wielką ochotę go o to zapytać. A torso też, nie? Tak. I wiesz, i to byłoby moje marzenie, żeby zapytać Martino, dlaczego Jane nie mogła uratować się sama? No słuchaj, to byłoby tak przełomowe, tak piękne i tak pomysłowe, że tutaj dostajemy właśnie bohaterkę, taką pierwszą e, final girl z krwi i kości, nie? Że rzeczywiście sobie z tym mordercą e, radzi sama. Tym bardziej, że no to, co dostajemy, no to jest rzeczywiście takie bzdurkowe. No dwóch facetów no. naparza się po ryjach i jeden w końcu pokonuje drugiego, nie? No naturalna kolej rzeczy. No ale dokładnie. jeszcze Jeszcze nie mogę wybaczyć kilku drobnych e, jakichś potknięć, ale to już e, składam na karp tego, że jest to jednak film z lat 70. i no tak, tak się rzeczywiście, jak słusznie zauważyłaś, pisało niektóre rzeczy, bo e, w, zaskakującą kwestią dla mnie było to, że nie odgadłam kto jest zabójcą, bo tego się po prostu nie da zrobić. E, z jednej strony Martino tak bardzo zręcznie myli te wszystkie tropy, a z drugiej z drugiej strony cała ta wizja Franca jako tego, tego, tego zabójcy jest też tak mocno w cholerę nielogiczna, bo ty nie jesteś, oglądając film, tam główny, główny myk polega na tym, że zabójca ma chustkę. Y, która ma czerwony wzór na czarnym tle zamiast czarnego wzoru na czerwonym tle. Nie jesteś w stanie tego stwierdzić oglądając film, ponieważ te, no. te szczegóły nie są nam zaprezentowane. No owszem, mamy tam, y, mamy tam taką scenę jak na przykład morderca no, ściąga z szyi chustkę, pręży ją szykując się do ataku, ale no, ona jest tak niewyraźnie zaprezentowana, że tego po prostu nie zauważysz. Potem jest analogiczna sekwencja, kiedy y, komisja Komisarz policji prezentuje studentom, że tak wygląda narzędzie zbrodni i pokazuje tę chustkę, też nie jesteś w stanie tego, tego stwierdzić. To z jednej strony. A z drugiej strony problemem jest również to, że w torso jest bardzo dużo bohaterów. Ja się wcześniej tam pomyliłam, yy, podając niewłaściwe imię bohaterki, która pojawia się w konkretnej mhm. scenie, ale jest to do pewnego stopnia uzasadnione, ponieważ tutaj masz dziesiątkę bohaterów. Niektórzy z nich dostają jakieś tam większe sceny, inni mniejsze, niektórzy przemykają po prostu po, po, na, na tym ekranie na chwilę się pojawiają i ja powiem ci, że w momencie kiedy zobaczyłam twarz zabójcy, to ja się chwilkę zabachała. Tak, on jest taki podobny do Stefano. On jest tak, facet, podobni, <śmiech> jest tak bardzo <śmiech> podobni do siebie. <śmiech> znaczy wiem, że to był celowy zabieg, bo no, w, w, tu chodziło o to, żeby wywołać konkretne poczucie zagrożenia i właśnie <śmiech> takie <śmiech> niedookreślenie. Tam jeszcze jakby tak się przyjrzeć na tę twarz, bo no, o tym nie powiedziałyśmy, jak w ogóle wygląda ten zabójca. To, że ma rękawiczki, to wspomniałyśmy, ale on nosi taką e, maskę narciarską. Ma zamaskowaną, e, zamaskowaną twarz i w paru momentach dałabym sobie rękę Uciąć, że pod tą maską widać wąsa. O matko, powiem, że tego nie zauważyłam. Ale, <głos> ale, może to jest ale, kwestia ziarda na taśmie, ale może. Wy, wydaje mi się, że Martino także poprzez y, pewnego rodzaju zmienianie może jej, jego postury, jakichś takich cech charakterystycznych, na które y, nowic, y, t, t, t, taki lubiący kryminały, jednak będzie się zwracało uwagę na to, jak ten zabójca wygląda. Więc on trochę nas tutaj próbuje oszukać, ale też nie do końca racjonalnie, nie do końca konsekwentnie i nie do końca co prawdopodobnie. To taki kryminał, ale który trzeba bardzo mocno wziąć na umowność pod tym kątem, że tu ci po prostu reżyser mówi, że on jest winny i koniec. Ty się musisz z tym zgodzić, nie? Ale czy to nie jest trochę też fakt, który łączy torso ze slasherami w taki dość wyraźny sposób, bo jakby tutaj no rozróżniamy, że dziala że inspirowane były kryminałami, że jakby zależało im na, na tym realizmie w pewnym stopniu, prawda? No a tutaj mamy film, który gdzieś tam się bawi bardzo mocno takim postrzeganiem realistycznym i trochę takim umownym. I tak. wydaje mi się, że może to właśnie sprawia, że, że torso ma taki slasherowy wydźwięk. No bo wiesz, w slasherach wiele tych aspektów jest pokazywanych tak samo. No, no nawet ta scena właśnie, o której wspomniałaś przedtem, że w jednej sekundzie mordercę widzimy, w drugiej nie. No to jest dosłownie najbardziej slasherowa tak rzecz, jaka może być. <śmiech> prawda? No i, i nie wiem, wydaje mi się, że to też jest jakby um, dobry punkt do tego, żeby gdzieś tam pomału wchodzić w te w te slasherowe tropy, bo mhm. wydaje mi się, że tak paradoksalnie to jest ich trochę. No, no jest, o, jest. Okej, okay, jakby umówiłyśmy się, że, że, że Jane to jest taka trochę farbowana final girl, powiedzmy. Ale zobacz, takie pierwsze, co mi przychodzi do głowy. Nie ma życia seksualnego wcale i wydaje się najbardziej zainteresowana tak. uczeniem. Ale zobacz. Mało rozrywkowa. Tak. Mamy sporo e, ujęć e, z perspektywy mordercy. Mamy mhm. mordercę, który gdzieś tam się pojawia i znika. E, mhm. To, gdy, po, gdy poluje na tych bagnach, no, to jest taki ewidentnie e, chwyt z e, leśnych slasherów, gdzie morderca mhm. gdzieś tam zagląda za drzewa. No i to, co wydawało mi się od razu bardzo mocno łączyć e, torso ze slasherami, to nawet ten wątek dawnej zbrodni, która gdzieś tam buduje traumę w, tak, trauma. w, w mordercy, mm -hmm. prawda? No mm -hmm. to jakby był, był, wiesz, taki trzon budowy mordercy w slasherze. No tak przyglądając się na szybko jakimś takim najbardziej sztandarowym slasherowym mordercom, no to każdy miał jakiś tam właśnie swój początek, nie że coś go tam tak. z przeszłości motywowało do tego, że, że, że stał się tym, kim się stał, prawda? Więc mm, rzeczywiście tutaj Podobieństwa są no, ewidentne, bym powiedziała. No tak, przede wszystkim zabójca też jest niemal przez cały film zamaskowany. Ma charakterystyczny wygląd i charakterystyczną stylówę, więc no to jak najbardziej jest, jest to slasherowe. A w ogóle to jest też niesamowite, że on, oni używając takich prostych środków no bo ten, tutaj nie mamy żadnych fajerwerków wizualnych, nie? Faktycznie mm -hmm, no te, nie. Te, te, te skórzane rękawiczki i ta maska narciarska. Ale no i narzędzie zbrodzi i to też jest ewidentnie slasherowe. To, to też, narzędzie zbrodni też jest slasherowe, ale to wystarczy, kurczę, on jest przerażający. Jak tak sobie, czasami będziecie skrolować na przykład albo będziecie wyszukiwać zdjęcia zabójcy z torso, zamaskowanego, no to, to, to, to zrozumiecie, o co mi chodzi. To jest naprawdę bardzo niepokojąca stylówka, która nadal przeraża i to, to, to jest w ogóle też coś, coś niesamowitego. No to, że mamy grupę atrakcyjnych dziewczyn. Tak jest. To też jest oczywiście bardzo, bardzo mocno prowincji. slasherowe. To, że w pewnym momencie jesteśmy jednak w tym środowisku mocno odizolowanym, co tylko wzbudza z jednej strony niepokój, a z drugiej strony takie poczucie klaustrofobicznego zagrożenia. Mm -hmm. to, to, to, to, to, to, to też jest super. No i te popędy seksualne, ten seks i pe pe pewnego rodzaju atakowanie kobiet w konkretnych sytuacjach, utożsamianych z jakimiś no, erotycznymi przygodami, mhm. to też jest jednak mocno, ale to mocno slasherowe, tak, tak, tak mi no się wydaje. No jak najbardziej. Mhm. To, co też mi się wydawało y, takie właśnie mocno slasherowe, tak jak mówisz, y, to takie położenie nacisku na body count, bo y, w mhm. dialach najczęściej y, jakby od samego morderstwa ważniejsze było pewnego rodzaju śledztwo, tak. czy, czy, czy jakby zbieranie tropów, prawda? Yy, a morderstwo jakby było w tle tych, tych, tych, tych wiesz, działań, nie? No ten a tutaj, kryminalny tutaj jest do minimum. Tak jest. Może I tutaj ewidentnie liczy tak. się jakby, jakby kolejne <laughs> odhaczane ciała, że tak powiem. Ale oni też nie popadli tutaj, Martino tutaj również nie popadł w przesadę, bo yy, popatrz, jakby zależało mu na tym, bo tu mamy chyba dziew dziewięć morderstw? Osiem na pewno, dziewięć bodajże jest yy, popełnionych. Yy, łącznie z umierającym zabójcą na końcu. To już tak liczę wszystko. <śmiech> Ale to jakbyś, jakby tak, wiesz, yy, wcisnąć gaz do dechy, to oni by tutaj mogli z tymi, z tymi scenami. Cała ta rzeźnia w domu. Przecież to, to się aż prosiło o to, żeby to, to nam pokazać. A Martino jednak nie. W pewnym momencie hamulec zwalnia akcję, skupia się bardziej na budowaniu atmosfery, co jest dla slasherów też równie istotne, jak sam akt obserwowania, no, zabijania na ekranie. Ale ta atmosfera niepokoju i to, że masz zabójcę, który my wiemy, że on tam jest w okolicach tej willi, prawda? Wiemy, że w pewnym momencie się pojawi, wiemy, że będzie zabijał, ale to uczucie takiego niedookreślonego. Strachu, osaczenia że, trochę. Takiego nie? osaczenia, bo nie wiesz, kiedy wyskoczy, nie wiesz, tak. gdzieś, gdzie się ukrył, czy jest, nie wiem, na zewnątrz, czy jest gdzieś za zasłoną, czy może ukrył się w łazience, to to, to, to, to, to poczucie takiego. no. No, że czekasz, nie? I w tych niektórych sekwencjach jest ono tak bardzo namacalne, że tę atmosferę naprawdę można kroić nożem, chociaż bezpośrednie, bezpośrednia przemoc i, i takie spowolnienie przemocy i wydłużanie tych scen też jest super, bo ta przywoływana bardzo często w kontekście tego filmu sekwencja zabójstwa w lesie jest mhm. rzeczywiście... W sekwencją kapitalną. To jest w moim odczuciu no, coś, coś wybitnego. Chyba tak. najlepsza scena w tym filmie, mimo tak, wszystko. Tak, mimo, ale że... jak, to jest, jak to jest też fajnie, fa, fa, fantastycznie prowadzone, bo on się mhm. wynurza z tej mgły. Tak, po, tak po, powoli, powoli zmierza ku tej naszej bohaterce. Ona tam się przewraca w to, w to błoto, nie może się ruszyć. Chociaż w Torso atakowane kobiety mają to do siebie, że nie uciekają, tylko są jednak <śmiech> paraliżowane trochę. Trochę tak jest. Tam obecnie mordercy, mm -hmm. ale cała ta sekwencja, która jest bardzo długa, ale jednak ani odrobin, ani przez sekundę tutaj nie czułam znużenia. No, no tak, bo ta tutaj scena. jest jakby fajnie ta emocjonalność poprowadzona, że przez moment zastanawiasz się, czy, czy tych dwóch łotrów na motorach pogna za naszą bohaterką, czy nie. Potem zastanawiasz się, czy jakby bezpiecznie dotrze do domu, czy nie. Więc tutaj jakby są różne punkty takiego akcentowania napięcia. A jak I, się tam i... światło pięknie zmienia. Tak, to w ogóle ta scena mi przypomina takie, wiesz, najlepsze kadry z mojej ukochanej teksańskiej masakry, jak wiesz, Jessica Biel wynurza się też właśnie w tym mgle w lesie. Tutaj jest jakby wiele, wiele, takich podobnych ujęć i to jest bardzo fajne, to wygląda ładnie. Może to, nie wiem, brzmi dziwnie, zważywszy na to, że no sama zachwycałam się tą sceną w Willi, gdy no Jane musi gdzieś tam się ukrywać przed mordercą, ale rzeczywiście chyba ta, ta, ta scena na bagnach wybrzmiewa chyba lepiej mimo wszystko, ale to już ocenicie sami, bo myślę, że dla każdego coś miłego się tutaj znajdzie, a tak zbliżając się pomału, pomału, pomału do końca, jeszcze jeden wątek chciałam z tobą poruszyć właśnie taki różnic na linii Dzialla, Slashera i tak dalej, bo powiem ci, że ja oglądając ten film i dostrzegając jak dużo w nim jest ze Slashera, zastanawiałam się jak to jest, że slashery dały nam bardzo, bardzo wielu morderców, którzy stali się ikonami popkultury, ikonami, które zarabiały gigantyczne pieniądze obok samego filmu. No, mm -hmm. Jason, Freddy Krueger to takie, wiesz, najbardziej podstawowe figury, a na przykład w Dżialach tego nie mamy. I, i zastanawiałam się, że Czego to może wynikać? No, bo tak, po części jest to na pewno kwestia tego, że no, Amerykanie mają, powiem brzydko, świra na punkcie seryjnych morderców. Mm -hmm. Więc, jakby fakt, że oni potrafili zrobić nie z Teda Bandiego y, jakąś Bohatera, ikonę, tak y, no, ułatwił im zarobienie ikony też z Frediego Krugera, prawda? Ale mm -hmm. to jest, w moim odczuciu, dość ciekawe, że, że, że niby trochę tych jali oglądałam, ale powiem ci, że no, tak na szybko nie byłabym w stanie powiedzieć nawet jednego nazwiska imienia, czy cokolwiek jakiegoś działowego mordercy. Więc to, to wydawał mi się taki dość ciekawy wątek na Wiesz, podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy. To jest chyba specyfika jednak tego postrzegania amerykańskiej popkultury jako pewnego rodzaju źródła tropów, bo dziwne jest to, że myśląc o Giallo jako o tych pierwszych slasherach, bardzo często mówimy to tak trochę z, z przekąsem, tak mając uczucie pewnego rodzaju na, naginania faktów. Dokładnie. Ale tutaj absolutnie nie nie. Powinno być żadnych kompleksów odnośnie włoskich twórców, którzy prezentowali ciekawych bohaterów, jednak te śmierci były widowiskowe. No a czemu nie stali się ikonami? Hmm. To, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Jedyne co mi się tak na szybko nasuwa to chyba to, że jednak ci zabójcy w Dziallach są tacy bardzo zwyczajni. I oni trochę tak nie dominują w tych fabułach, prawda? Tak, tak tutaj jednak jest nacisk mm -hmm. położony chyba na coś, na coś zupełnie, zupełnie innego w tych filmach. Jednak mamy te, te, te bohaterki, jednak mamy tę zabawę estetyką. Jednak te akcenty są porozkładane trochę inaczej, natomiast w przypadku tych amerykańskich odpowiedników, tych amerykańskich slasherów, do których przejdziemy już już lada moment, mm, no tak to jest. jednak te stylówki główne z są bardzo charakterystyczne. No bo, przypatrując się nawet temu bohaterowi z Zabójcy z Torso, no to ja tak chwalę to, jaki on jest przerażający. Ja bym sobie na pewno chętnie jakąś tam koszulkę reklamującą ten film kupiła, ale czy jest on na tyle nacechowany, żeby go zapamiętać? Dokładnie, dokładnie. I to jest no szalenie fascynujące. Tym bardziej, że wielu z tych morderców w Dżialach, gdy oglądam film, już tak abstrahując od torso, mhm. y, wiesz, w obszarze samego filmu wydają mi się bardzo ciekawi. Cała ich historia jest poprowadzona w naprawdę kreatywny sposób. No, nowojorski... no ale podstawowa różnica jest taka, że w Dżjallach zabójcy jednak są tłemnie, A w no tak. Slasherach... No ale wiesz, masz, masz nowojorskiego rozpruwacza, czyli do licha mordercy, który mordercy, który ci kwacze do telefonu. Więc no. no. to, to jest jakiś poziom absurdu gigantyczny, ale i tak zapytałabyś kogoś o jakiegoś, nie wiem... Slasharowego mordercę. No to wiemy, zaraz jakie odpowiedzi by padną. Tak, Milion tak. nazwisk przyszło do głowy. Zapytałabyś o Jalowego, no to by podejrzewam dziewięciu osobom na dziesięć nie przyszedł do głowy nawet ten nowojorski rozpruwacz mimo takiej wyrazistej charakterystyki. No i kurczę, myślę, że, że, że do tego wątku będziemy jeszcze wracać, bo oczywiście to nie jest tak, że w slasherach zawsze ci, ci mordercy są w jakiś sposób bardzo dominujący, że czasami udaje się twórcom jednak bardziej zaakcentować te bohaterki. Myślę, że najlepszym takim reprezentantem będą chyba czarne święta, które prawdopodobnie omówimy o już, już, już niebawem. Więc, więc ja bym tak jeszcze nie stawiała kropki nad tym tematem. Mm -hmm. Jak myślisz? Bo chyba gdzieś będziemy jeszcze do niego wracać, prawda? Jestem przekonana, że to będzie dyskusja, która będzie ciągnęła się, no, na pewno przez najbliższe odcinki, jeśli nie przez cały drugi sezon kobiet <laughs> eksploatacji. Zresztą tutaj już nawet na etapie, bo, bo mamy, mamy za sobą y, trzeci odcinek, ale już mm -hmm. tutaj niektóre takie refreny nam się Pojawiają takie elementy, które jednak są styczne, są podobne w przypadku tych wszystkich filmów, i to jest naprawdę bardzo zaskakujące, bo na serio ja przyznaję, że nigdy nie postrzegałam dziali w charakterze, nie wiem, jednego z tych fundamentów slasherowych. Zawsze mi się wydawało, że one są na tyle autonomiczne i na tyle niepowtarzalne, że trochę. Trochę same siebie określają i, tak. i tylko drugiej... się zatrzymują. Nie? Mhm. Ale z drugiej strony, tak jak zauważyłaś na początku, yy, Slashery też wydawały, yy, mogą się wydawać powszechnie bardzo autonomicznym, amerykańskim tworem, no prawda? A tak jednak jest. to się wszystko miesza, gdzieś tam inspiruje yy, nawzajem. Yy, wydaje mi się też, że, że to trochę może wynikać z tego, że yy, jakby Martino. Może tutaj popełnię jakąś herezję, ale trudno, zaryzykuję. Wydaje mi się, że Martino jest chyba gdzieś tam trochę w cieniu tych, tych um, wiesz, największych włoskich reżyserów. Zupełnie niepotrzebnie. Dokładnie, naprawdę. bo naprawdę. Nieuzasadnione on... kompleksy. Jest <laughs> tak. świetne. <laughs> no, tym bardziej, że torso bardzo chwalili i Quentin Tarantino, i, i Eli Roth. Jeżeli widzieliście hostel dwójkę, to na pewno jakby ta początkowa sekwencja z torso wam się podobna, bo rzeczywiście w hostelu dwójce mamy tę studentki sztuki, które tam właśnie w towarzystwie Edwige Fenecz, która gra nauczycielkę, malują jakąś tam modelkę topless i tutaj też mamy studentki sztuki, które gdzieś tam się na temat, na tego typu tematach zatrzymują. No i zresztą Eli Roth też, też bardzo, bardzo często gdzieś tam Włoszczyznę w swojej twórczości pokazywał, czy, czy się nią inspirował. Mhm. E, więc no, cóż tu można powiedzieć na koniec? Właszczyzna to nie tylko Dario Argento, więc e, pozostaje mieć nadzieję, że, że gdzieś was tam zainspirujemy do, do grzebania głębiej i odkrywania e, kolejnych tytułów. Tym bardziej, że no, Torso wydaje mi się jakby skandalicznie pomijanym tytułem. Mhm. I wydaje mi się, że to jest wręcz jeden z takich najbardziej przystępnych włoskich tytułów. Mimo wszystko, że ten aspekt zabawowy jakiejś tam takiej frajdki, nie? Że, że może sprawiać, że ten sens wejdzie bez problemów, nawet osobom, które gdzieś tam z włosczyzną nie miały do tej pory do czynienia. Sam wejdzie bez problemów, ale będziecie naprawdę zaskoczeni niektórymi połączeniami, bo, bo tak ta jest. muzyka w tych scenach erotycznych to naprawdę bardzo mocno taki, taki soft porno. Totalnie, to, to, totalnie. to jest ten vibe. Tak, Te, te niektóre, niektóre zestawienia, jakieś takie przerysowania, mamy tam na przykład jedno z naprawdę niesamowitych scen, kolesia, który znalazł, znalazł zwłoki i rozmawia z policjantem i mówi, że no, panie, panie, panie policjancie, ja znalazłam te zwłoki, ponieważ no, poszedłam za przeproszeniem się wysrać i to był jedyny problem tutaj, więc, więc to są naprawdę dziwne, dziwne rzeczy, ale jak głosi hasło tego filmu, wejdź, jeśli odważysz się zerknąć do umysłu psychoseksualnego zabójcy, więc no tak... Tak Jeśli jest. się odważysz, to wejdź i obejrzyj, a naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy do, do zobaczenia. Polecamy. Tu, tak jest, polecamy. Tutaj już postawię kropkę. Y kochana, no cóż, dziękuję Ci za kolejną fascynującą rozmowę. Ewidentnie słychać, że towarzyszą nam inne emocje niż, niż rok temu przy Rape and Revenge, gdzie te podcasty tak pęczniały od ciężkich test i w ogóle mm -hmm. głębokich rozkmin. A tutaj nas slashery uczą, bawiąc, bawiąc, uczą i tak dalej, i tak <grym> dalej. Więc no ta frajda mnie na maksa, na maksa nakręca i, i motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. Także wypatrujcie. Kolejnego pewnie już niebawem, bo jak słyszycie, no nie możemy się doczekać. Tak, zabawa jest naprawdę przednia, a my dopiero się rozkręcamy. To jest dopiero Dokładnie jeden z pierwszych tak. filmów, a co będzie później. Wypatrujcie, bo ja już nie mogę się doczekać kolejnej rozmowy. No to co? Pa, pa, pa. Do usłyszenia. Ja również. Cześć. Do usłyszenia. Pa!